Thank <music> you. No to chyba nam się dzisiaj nie uda w takim stopniu, jak, jak byśmy się spodziewali. Tak, witamy bardzo serdecznie w 129. odcinku podcastu Bezimienny. Standardowo słuchajcie, za pierwszym mikrofonem będę dzisiaj ja, ale dość nietypowo, czyli Christian Kelder, będę za pierwszym mikrofonem, ale właśnie nietypowo ze względu na to, że razem ze mną za pierwszym mikrofonem będzie również. Rafał Radomyski. Cześć wszystkim. I będzie z nami Tomasz Zawadzki. Cześć wszystkim, ale wiecie, że jak będziecie za głośno łysz, to mi dzieci pobudzicie. Nie? E, spokojnie, spokojnie, dawę radę, dawę radę. Słuchajcie, to, to jest, to jest w ogóle wyjątkowa sprawa. Otóż, wyobraźcie sobie, że jesteśmy razem w Gdańsku. Nagrywamy... Gdyni, to W Gdyni, no tak. Ja myślę zawsze to że Gdynia, Gdańsk, przecież to jest jeden pies. Dobra, no nieważne, no słuchajcie, no jesteśmy w tej Gdyni. Może nie, nie zobaczymy i tak, bo nie było na to czasu. Tak się, jak słuchajcie, za 10, za 15, północ, wtorek, 12 luty. Słuchajcie, 129 odcinek. Wyobraźcie sobie, że siedzimy sobie w trójkę właśnie w Gdyni i nagrywamy. Udało nam się spotkać razem, więc, więc będziemy sobie grać. Grać, rozmawiać o grach w sumie. No i słuchajcie, no jedziemy. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku powiemy sobie o grze, która nazywa się Apex Legends. No stop, jest duży hype związany z tym grą. No, mamy nowego Battle Royale a w miarę takiego wydającego się, że, że, że może konkurować, może może nie teraz, ale może w przyszłości z Fortnite'em. Wszystko w tej grze jest naprawdę dobre, a dzisiaj sobie powiemy, co tak na dobrą sprawę dobry jest w tej grze, no i czy, czy, czy ma jakieś problemy ze sobą. No i słuchajcie, wjeżdżamy w Hyde Park, więc standardowo, co robiliśmy przez ostatnie nasze dwa tygodnie, Rafale, ze względu na to, że odpalasz Switcha, <grym> zacznij! No to chyba najlepiej wskazuje poziom jakiejś żenady, która tutaj się odstawia dzisiaj. <głos> Dzisiejszy odcinek będzie najbardziej profesjonalny ze wszystkich, jakie mogliście usłyszeć. To, to, to... Ale tam musisz głos wyłączyć. Właśnie tak patrzę, jak tu się głos wyłącza. No ale to jest tylko tablet. nie spodziewajmy się za wiele. Eee, krótko i na temat. Hyde Park przebiegał w sposób następujący, że Ori and Blind Forest zostało przeze mnie ograne i zakończone całościowo plus parę innych gierek z Game Passa. Ory jest świetnym tytułem, co prawda, no już już już leciwym, ale świetny Metroid i, i można sobie fajnie poklikać, e, poskakać, pobiegać. No krótko mówiąc, zastanawiam się, czemu Krystian nie chce sobie tej gry obadać na pc bo stwierdził, że to jest jedyna rzecz praktycznie, która jest za Xboxowi. Cupcake, cup, Ka cuphead, cuphead. To bierz pan kap. Nie, nie, nie chodziło mi o to, chodziło mi o Cuphead. No, ale też Ori mówi, że jest. Dobre, e... dobre, dobre, dobre. dobre i... Kiedyś patrzyłem. To jest dobre, jest ładne. No, mi ten podoba się bardziej wizerunek. Yy jakby oprawa graficzna, tak? No Cuphead mi się nie podoba, nie ze względu na yy, na to, że jest źle wykonana gra, czy tam powiedzmy jakaś wymagająca mocniej, jeżeli chodzi o poziom trudności, ale po prostu nie podoba mi się graficznie, pomimo, że to robi wrażenie, tak? Ale to nie jest mój setnik, a Ori jest po prostu no, prześliczna, przepiękna, akurat się szykuje gdzieś tam yy, sequel za chwilę zapowiedziany, więc, więc jest to jak najbardziej coś, co powinieneś ograć, oczywiście po tym jak wreszcie dobierzesz się do tego Wiedźmina ale poza tym to, to, to nic sam szczególnego tak, gierki z Game Passa sobie tam się testują i, i więcej nie zawieram głosu w kontekście tego co było grane dobrze, dobrze Rafale to Tomaszu co tam u Ciebie? mi się udało obejrzeć e, serial ja, nie wiem, pałeczkę po rafale przejmuję ostatnio i o serialach zaczynam gadać w White Parku, ale Russian Doll obejrzałem nie wiem czy oglądaliście to to jest ten film o tej babce, co o umiera dzień w e, i powiem wam, fajne, to jest tam ma chyba 6-7 odcinków każdy odcinek trwa 20 minut więc jak nie widzieliście tego i chcecie obejrzeć sobie taki serial troszeczkę z mindfuckiem to jak najbardziej polecam, a oprócz tego no to cały czas e, apex Apex i i, i Krystan się już tutaj rozbiera przy nas. Rozumiem, że będzie gruby, gruby gorący temat a, bo, z Apexem związany. A, bo już się zgrzałem. I, I powiem wam tak. Ja o tej grze nie wiedziałem, że ona w ogóle wychodzi. Coś tam jakieś plotki były, że, że, że robią jakąś taką grę. Ale no po, po, po pojawieniu się informacji w internecie, godzinkę później pobrałem gierkę i powiem wam szczerze, że jestem zaskoczony i to tak pozytywnie, ale o tym pogadamy sobie już chyba później, bo, bo ja pograłem, Krystian pograł, Rafał dzisiaj widział i... Nie, Rafał mówiłeś, że też grałeś. Też grałem, grałem gdzieś tam ze trzy godzinki, to jak najbardziej. Aha, no... No to będzie o czym mówić. A tak to poza tym nic się u mnie nie działo. Praca, praca dzieci, praca grania i tak dalej. No i Hyde Park, no to, to jesteśmy w trójkę rzeczywiście. Razem nagrywamy na jeden mikrofon. Strasznie dziwne uczucie, ale... Mam nadzieję, że będzie się odcinek podobać, nie? Może być. To jest też ten moment, w którym po raz pierwszy widzę Tomka, a Tomek widzi mnie. Więc mamy, mamy jeszcze dodatkowego mindfaka. I ja przede wszystkim pierwszy raz widzę Switcha. Rafa coś Rafa próbuje na nim ogarnąć. Słuchajcie, gra sobie tutaj w przerwach, ale, ale, ale mu kompletnie nie idzie. Słuchajcie, no to co u mnie? Przede wszystkim byłem na Lego No 2. No i... No i powiem wam szczerze, że jak oglądałem sobie te Lego Movie 2, albo nawet jak tam przyszedłem do tego kina i zacząłem oglądać, to powiem wam, że no tak, kurczę, ciężko byłoby wejść w ten sam poziom jedynki dla tej dwójki, ale powiem wam szczerze, że, że faktycznie udało się to i, i dwójka fajnie to wszystko kontynuuje, i jest przedstawiona na bardzo wysokim poziomie. Mógłbym nawet stwierdzić, że jest to ten sam poziom żartów i, i tego wszystkiego, jaki, jest, jaki był w poprzedniej części. Powiem wam, że byłem na takiej sali, powiedzmy, nie wiem, tam było z 50 osób i były tylko, było, była tylko dwójka albo trójka dzieciaków, więc to też świadczy o poziomie tych żartów, które w dalszym ciągu twierdzę, że są naprawdę na zajebistym poziomie. No oczywiście z tą dwójką jest jeden taki problem, że no jeżeli nie oglądaliście jedynki, to na dwójkę raczej nie macie co iść, aczkolwiek na początku jest tam jakieś, wiem, dowiadujecie się co się stało w poprzedniej części, ale jednak lepiej będzie pójść na tą, na tą część do kina, jeżeli oczywiście... Naprawdę będziesz to robił. Jeżeli oglądaliście. <laughs> oglądaliście część pierwszą. Słuchajcie, Rafa będzie. On to robi zawsze na podcaście, tylko się nie przyznaje, tak. że Czemu teraz? bo teraz ma to nie wycinać. Ale to jest. W ogóle tak już tak szkoda, szkoda, że nie mam wideo, bo byście teraz zobaczyli, jak Rafał próbuje rozkminać Timberman Versus na Switchu. I tak jak wiecie, są reklamy Nintendo, co wszyscy grają wszyscy? na dachu. To? Co wszyscy grają na dachu, to my gramy, wiecie, podczas nagrywania podcastu, więc. Tak, tak. Szczególnie, że podcast jest o grach, więc yy, możemy. E, tak czy siak, słuchajcie, Lego Mówi 2, jak najbardziej polecam, szczególnie osobom, które lubią ten, ten specyficzny humor. E, nie wiem, jak wypadł polski dubbing, ale z, domyślam się, że pewnie zajebiście. E, no, bo, no bo te, te, te Batmany i Mówi tam prezentowały <śmiech> bardzo, bardzo wysoki poziom. E, I słuchajcie, powiem wam, że jak najbardziej polecam. Jak najbardziej polecam. To jest naprawdę bardzo dobra kontynuacja. Słuchajcie, poza tym, co tam jeszcze ogrywałem ostatnio, no oczywiście ten Apex, Apex, czy, czy jak to tam, to jak to nazywa, czy jak wszyscy to nazywamy, no to jest, to, jest, to jest naprawdę dobry tytuł, o nim sobie na pewno szerzej powiemy w dalszej części odcinka. Poza tym z takich serialów Podkreślajmy, że to jest Apex Legends. Dlatego, że była gra o tytule Apex. Ja już się raz piekrzynałem w dyskusji, ale bo na Metacriticu były jakieś może, wyścigi była, była. i już raz się na krytyku przejechałem, jak nie odpaliłem strony, tylko zobaczyłem wyniki z Apexu, że to są zupełnie inne wyniki. Może też. Tak, niż z legendy. Stąd ten podtytuł, tak naprawdę. Tak, tak, pierwsza tak. gra przychodzi znikąd i jest kurwa legendą, nie wiesz. No, spoko, ale jest fajna faktycznie. E, tak, więc poza tym oczywiście ja sobie dalej kończę Gadowora. Mam przyjemność grania w to, z... Tylko, że akurat pojawił się ten problem, że w tego Apexa miałem po prostu znajomych, którzy w to grali i, i sobie w to grałem z nimi, więc wiadomo, że lepiej gra się w teamie z kimś znajomym niż, niż mia, mielibyście grać samemu, dlatego na razie gadowora odpuściłem na rzecz tej gry. Poza tym, słuchajcie, przetestowałem sobie jeszcze dwie gry. Pierwsza gra wyszła niedawno na PS4, ona już jest ponad roku na ach to jest Riot. To jest, słuchajcie, gra, w której hmm, jakby to powiedzieć, są inscenizowane scenki z prawdziwych demonstracji, jakie miały miejsce na świecie. Wybieramy jedną stronę, albo policjantów, albo Albo tych osoby, które protestują. No i oczywiście tam w jakiś sposób... Czyli ludzi. Czyli powiedzmy ludzi, tak. I, i słuchajcie, i tam dochodzi do pewnych starć, No i jak jesteście policją, no to macie jakieś różne armatki wodne. E, macie jakieś różne granaty, jakieś dymne, tego typu rzeczy. No i, no i tam macie... E, w ka, w, w, w, każda misja to jest jedna inscenizowana jakaś tam scena, powiedzmy na, na jakimś tam boisku, czy, czy, czy gdzieś tam na ulicach. No i będąc policjantami, no to oczywiście musicie e, zrobić wszystko, żeby żeby rozgonić całą tą demonstrację. A jeżeli gracie po przeciwnej stronie, no to, no to oczywiście musicie tam utrzymać się na jakimś tam pewnym terenie i, i uważać po prostu jak ta policja będzie działała. Na razie na razie dopiero to posmakowałem. Powiem wam, że dosyć przyjemnie się w to gra, aczkolwiek nie ma to zbyt dobrej grafiki. Nawet bym powiedział, że, że ma dosyć słabą grafikę. A co ty w ogóle robisz? I i, i, I na razie nikomu tego w sumie nie polecam, bo wygląda strasznie, ale, ale jeszcze zagłębię się w to i zobaczę. Zresztą jakieś tam oceny 5-6 to, to w sumie chyba są spowodowane głównie grafiką, No bo, bo jeszcze ta mechanika może ujdzie, ale, ja, ale nie ja, wygląda ja to. Jak grafiką? przecież że to jest zwykły pixel art. Ale to jest taki pixel art na, na bardzo słabym poziomie. I to na tak słabym poziomie, że, że masz, masz wrażenie, że to jest jakieś zbliżenie normalnego pixel artu, więc, pixel artu, więc to naprawdę wygląda źle, to naprawdę wygląda źle, no musiałbyś zobaczyć, no jeszcze jest śmieszne, że ten pixel art, który masz w że grze możesz sobie jeszcze przybliżać, masz chyba kamerę, która ci to przybliża o dwa razy. Tak, więc, słuchajcie, riot, yy, ogólnie, no, no nie, no, tam do kupienia to nie, jak tam wygracie czy coś, no to, to, to, możecie dać swojemu koledze, którego nie lubicie, ale, ale, ale tak to omijajcie. I słuchajcie, jeszcze jedną grę, yy, grę którą, którą, sobie ogarnąłem, nazywa się MyvGuard to jest gra tylko i wyłącznie na PC-ta. no i to jest karcianka dostałem dostęp do jakichś tam alfy kod na tą alfę i powiem wam, że sobie pograłem ze względu na to, że bardzo lubię karcianki no i słuchajcie, to jest, to jest karcianka, która bardzo przypomina Magic the Gathering, więc macie dosyć podobne karty macie jakieś tam kreatury, tego typu rzeczy nawet nawet mógłbym stwierdzić, że mechanika jest bardzo podobna z tym, że, z tym, że po prostu te stwory i to wszystko wyrzucacie na plansze która ma powiedzmy jakieś tam sze sześć pól i przeciwnik ma też planszę z sześcioma polami, no i po prostu te kreatury atakują albo to, co mają blisko siebie, albo ewentualnie, jeżeli nie, no to atakują przeciwnika. No i, no i, i życie, życie ucieka. No, słuchajcie, no, na, na razie to jest alfa. Ja nie wiem, czy to będzie płatne, czy nie. Wydaje się, że to będzie free to play. Eee, ale... Ale z tego, co, z co, co zdążyłem zagrać, to wydaje się bardzo fajne. Jeszcze, jeszcze nie ograłem wszystkich tych talii, bo tam jest chyba minimum 5 albo i 6 różnych rodzajów tych kart, więc, więc one pewnie się jakoś tam będą łączyły, będą jakieś kombosy, tego typu rzeczy. No i powiem wam, że tam jest jedna bardzo fajna mechanika tej karcianki. Myślę, że może Magic the Gathering powinien to samo w końcu trochę trochę, tro, trochę rozwinąć swój pomysł i, i troszeczkę tą dosyć skostniałą mechanikę karcianki rozszerzyć w jakiś sposób. Otóż jeżeli wystawiamy landy na, na stole, to tutaj wygląda to tak, że jeżeli karta jest powiedzmy zielona, niszczymy tą kartę, czyli tam usuwamy ją na cmentarz i dostajemy zieloną manę do końca gry. I to jest dosyć ciekawe, bo bardzo często grałem w Magica i nie miałem tych landów na ręku, no i był problem. I jakiegoś moligana trzeba było robić albo różnego tego typu rzeczy. A tutaj jest to dobrze pomyślane, po prostu e, dany kolor karty daje wam e, taki ląd, który potrzebujecie i taką manę, więc, więc to jest, to, to mi się bardzo spodobało. E, no ale, ale mówię, muszę troszeczkę w to dłużej pograć, na razie jest to naprawdę bardzo obiecująca gra i dla fanów karcianek jak najbardziej polecam. E, z tego co wiem, to jeszcze chyba jest zamknięta alfa, ale, ale w, w, wiem, że mogę o tym mówić, wie, więc mówię. E, i, I tak, tam, tam w ogóle jest y, fabuła przedstawiona, ona, ona jest dosyć fajnie poprowadzona. Tam są takie cut-scenki trochę jak w Transistorze, e, Więc y, fajnie, fajnie, fajnie. Więc słuchajcie, Myfgard, fani Kacjanek, niech mają to e, na uwadze e, i zapamiętają sobie ten tytu tytuł. E, czy coś jeszcze oglądałem? E, Myślę, że jeszcze e, e, e, e, nie, ch chyba już nie, chyba już nie. No Z... do obejrzałeś te titansy wtedy do końca. A wiesz, że zapomniałem całkowicie o tym? To właśnie. Bo oglądałem sobie jeden, dwa, trzy, chyba trzeci albo trzeci, trzeci albo czwarty odcinek i rzeczywiście zapomniałem o tym a ty to odciągnąłeś dalej? Czy... Ja polownąłem do końca, bo tam jest raptem około 10 odcinków chyba na, na sezonie. No. Na jak, no taki poziom jak to miało, taki trzymało do końca. Było tam parę wątków ciekawych, które, które rozkręciły. Yy powiedzmy jakieś tam pomysły na przyszłość i oczywiście na końcu wielka, ogromna kupa wpadła w wiatrak kwestia tego jak to dalej będą chcieli rozwijać w drugim sezonie no bo właśnie to hmm. cała historia tak wygląda nie? jakby oni budowali przez cały sezon origin story każdej postaci nie? Yy, może, no trochę, trochę każdej no i przede wszystkim jakiegoś takiego głównego wroga, tak? no bo tak naprawdę ci których spotykali tutaj po drodze to, to żadnego nie można było określić jako głównego wroga antagonistę, natomiast e, gdzieś się pojawiły zapowiedzi po drodze, żeby jeszcze wykorzystać e, do kolejnego spin-offa e, ekipę, która się tam pojawiła gdzieś w połowie mniej więcej sezonu, takich kilku e, kilku kolesi. Nie znam się na lore DC tyle, żeby zaraz ich tam konkretnie określać. No oczywiście e, chodzi o tych tam, gdzie gdzie była e, Koleś, który był cyborgiem i, i koleś, który był w bandażu i tak dalej. Wiecie, o kogo chodzi? Jakaś tak. taka ekipa? czy ty się pytasz mnie, o co chodzi, jak ja wiesz, jak do ciebie po, po drugim odcinku pytałem się, czy ten, co wiesz tam chodzi z tym kijem, to jest Robin od Batmana, więc wiesz... A, no okej, okay, dobra. No, w, każdym w każdym razie, w dużym skrócie... No to ten Suicide Squad? Albo nie, nie Suicide Squad, ale jakiś tam kolejny tego typu. Mhm. Naprawdę nie pamiętam nazwy. Jest to zresztą mało ważne, bo to jest tam rozdrabnianie się na kolejny po prostu spin-off, no bo już wykorzystali na wszystkie możliwości... Yy, wszelkie tam maroły i tak dalej no i teraz po prostu trzeba coś porobić innego no i to, to, to, niech sobie tam leci yy, no no yy, i słuchajcie yy, jeszcze chciałem powiedzieć o jednej rzeczy, otóż odpaliłem sobie tego Antema w końcu e, Tomek jak wam dwa tygodnie temu o nim e, no ja nie miałem takiej możliwości, bo on skorzystał z EA Access a tydzień temu byłam e, otwarta beta dla wszystkich no i wyobraźcie sobie, że pograłem sobie w ten tytuł około 45 minut. No i musiałem go niestety usunąć ze względu na to, że szkoda by mi było miejsca na tą grę. Słuchajcie, no powiem wam, że, że to jest dosyć... Hmm niezbyt ciekawy tytuł, w sensie takim, że w ogóle nie podobało mi się strasznie straszny chaos, który, który panuje w tym tytule, tam du, dużo rzeczy się strasznie dzieje, ale ale moim zdaniem jest to po prostu tak wrzucone na ilość, a nie na jakość, jak na przykład antagoniści w Destiny to raczej miały więcej pojęcia o walce z tobą, tak, tak w tym anthem po prostu macie, nie wiem, tam, tam, tam są takie grupki 20-30 i zastanawiałem się po co tak dużo. Znaczy, no Tutaj masz rację, bo wiesz z jednej strony masz... No no no. no, no tak, <laughs> tak, tak, kontynuuj, kontynuuj. Dobrze zacząłeś, tak, tak. Mam rację. No, no. Ma, masz rację, tak. To się rzadko zdarza. Takie słowo z moich ust w twoim kierunku. Ale chodzi o to, że tak naprawdę nie wiadomo do kogo się strzela. Nie? W pewnym momencie wiesz, ekran pokrywają wybuchy i no, no, no, no, rzeczywiście te, te całe postacie są takie malutkie. I ale no to chodzi o same strzelanie, dla samego strzelania jak dla mnie, tak. No i właśnie, jeżeli chodzimy, dochodzimy do samego strzelania, to to strzelanie też nie jest zbyt fajne. Na pewno nie strzela się tak dobrze jak w Destiny. Nie strzela się nawet tak jak w Division. Po prostu po prostu się strzela, ale ja nie czułem żadnej przyjemności ze strzelania w tą grę. Szczególnie, poczekaj jeszcze, szczególnie że tam, tam celownik mi się jakiś strasznie nie podobał, bo tam były jakieś dziwne symbole na tym celowniku i w ogóle no, nie podobało mi się to, tym bardziej, że miałem problem w ogóle z poprowadzeniem e, tej misji, tego obiektywu, którego miałem. Ja, ja do końca, powiem Ci szczerze, że ja nie wiedziałem, co ja mam robić i do końca gdzie ja mam iść ze względu na to, że ludzie po prostu skakali w, był, był po prostu pierdolnik w tej grze. No to jest kolejna gra, gdzie będziesz miał, wiesz, fabułę w, w dialogach i nie będziesz kompletnie nic rozumiał z tej fabuły, bo będziesz właśnie się patrzył na ekranie i patrzył i jak wybuchy ładnie wyglądają. Ale z drugiej strony I ta fa... z kolegami w trakcie. No dokładnie, tak, to jest styl Ubisoftu, nie? Wiesz, tam jestem po prawej i się tam z pracy się dzieje z tyłu, ale to kompletnie nie ma znaczenia w tej grze, bo to jest taki miły przerywnik, no idziesz sobie, strzelasz i, i po prostu. Ale z drugiej strony, wiesz, to było przed pojawieniem się przed pojawieniem się bety The Division 2 i przed wyjściem Apex'a Legends i powiem ci, no teraz mam dużą zagłoskę jak wtedy rozmawialiśmy co bym wybrał czy Antema czy The Division to no nie wiem, na, na pewno cały czas będę grać w Apex'a bo jest darmowy i fajnie się naprawdę w niego gra, ale no rzeczywiście Atem tam troszeczkę już powolutku w tle jak dla mnie wychodzi, nie? więc no będzie dobra wyrywalizacja, tylko też nie rozumiem troszeczkę czemu wypuścili Apexa przed taką głośną dla nich w sumie premierą, nie? Gdzie... No dziwny, dziwny ruch, bardzo dziwny ruch. To jest bardzo dziwny ruch i powiem Ci szczerze, że E, źle to zrobili ze względu na to, że to są e, oba e, obie gry, to są nowe IP z tym, że Anthem będzie miał dużo większą promocję, chociaż wydaje mi się, że już Apex nie potrzebuje żadnej promocji, bo każdy mówi każdemu i, i, i w ten sposób ta gra naprawdę będzie grą, w której każdy praktycznie zagra a w Antema no niestety trzeba go kupić za te 250 zł i patrząc jaka jest konkurencja teraz i w sumie no, no może to nie są te same gry, ale, ale jednak ale jednak, wierz mi, że sporo ludzi odejdzie od tego Antema ze względu na to, że mają tego Apexa, który jest za darmo i w którego naprawdę świetnie gra się z ekipą, więc... Że wiesz, żeby ludzie odeszli, to najpierw ludzie muszą do, do tej gry dojść, nie? A, a właśnie elektronicy sobie wypuścili grę darmową, free-to-play, która naprawdę zgarnęła cały rynek, Battle Royale i Fortnite, PUBG, no to wszystko poszło praktycznie, Call of Duty wszystko poszło w jedną darmową gierkę, nie? Wiesz, nie chciałbym za bardzo gdywać na ten temat, ale były w tym okresie też dosyć tam mocne perturbacje, jeżeli chodzi o wycenę akcji od EA. I, i pewne tam jakieś niepopularne raporty i decyzje spowodowały, że, że, że te akcje się trochę załamały. I raczej było to do przewidzenia, że będzie taka reakcja, bo, bo, bo to nie było dla włodarzy tej firmy jakimś tam wielkim zaskoczeniem, że takie decyzje będą opublikowane i nie wykluczone, że przyspieszenie premiery takiej gry mogło pójść trochę wcześniej. Tak. mogło pójść jakby chcąc naprawić, no bo jakby Apex poprawił te wyniki finansowe, tak, jeżeli wiecie o co mi chodzi. Wyciągnął te akcje do góry i wszystko jest w jak najlepszym porządku, a to jest jednak spora strata, jeżeli mówimy o jakimś tam dziesięcioprocentowym spłatach. Ale co, myślisz, że to chodzi... chodzi o zamknięcie roku fiskalnego, które się mhm. teraz, wiesz, odbyło, prezentowanie wyników. Jeżeli widzimy, że mamy chujowe raporty, tak, no to musimy spowodować, wiemy, że jak zareaguje na to rynek, bo od razu się zaczną wycofywać. Musimy szybciej wypuścić coś, co być może było za żeby dokopać po Division dopiero, pokazać, że mamy coś zajebistszego niż Division, nie? Albo z drugiej strony, wiesz, jak ja bym usłyszał o, o tym, że Electronic Arts chce wydać grę free-to-play w świecie, w świecie Titanfalla, to myślę, że nie tylko ja, ale też wszyscy mają ten obrazek, że mikrotransakcje, także ta gra będzie... Dlatego tutaj się pokazuje no? gra przed yy, raportem finansowym... I w momencie, kiedy już dochodzi do jakiegoś szybkiego załamania i za chwilę jakby ten wizerunek się odbudowuje, bo tych mikrotransakcji w ipex na razie nie ma. czy znaczy są mikrotransakcje, jeżeli chodzi ale... o walutę, którą znaczy możemy są, na postaci wydać. Znaczy... Okej, okay, one są, ale ich nie ma, bo to nie jest typowa gra od jej Tam nic się nie atakuje. Ja w tą, odpalając na 2-3 godziny, praktycznie nie zabiłem się ani jeden, wiesz, spot reklamowy, że, żeby coś wykupić prędzej. Trzy razy się zabiłem w Xboxie, żebym wykupił, wiesz, No to rzeczywiście, żeby dojść obraz. do zakładki z, z wiesz, z monetyzacją, to musisz naprawdę się naklikać, żeby dojść w końcu do, do zakupu gotówki. A, ale też fajne jest to, że poszli w stronę tylko kupowania kolorów, strojów i odzywek tam do postaci, a nie jakieś wiesz, zdolności. Chociaż troszeczkę mi się nie podoba to, że dwie w sumie najfajniejsze postacie są zamknięte za paywallem. tak Zapłać i będziesz miał dostęp do nich, bądź duży grind musisz na to poświęcić, żeby odblokować tę postać. Więc, ale i tak, i tak, jeżeli chodzi o wydanie darmowej gry od elektroników arców no to kurczę, jestem pod ogromnym wrażeniem, że naprawdę tak postąpili. Bo po tych całych aferach z, ba, z, ba, z Battlefrontem, jedynką, dwójką i to, co oni robili, no to to no tak jak mówisz, chyba ocieplenie wizerunku plus do tego zamknięcie roku finansowego, nie? a itemowi się przyda takie coś, myślę bardzo. Jest, jest bardzo dużo reakcji wiesz, rynku na, na tego Apexa, które nie do końca są zrozumiane jako jakieś tam zachowania masowe, bo nawet się spotkałem z Newsem, że po, podwoiła, potroiła się na niektórych platformach ilość graczy na Titanfallu dwójce. A to tak, ale to też jest fajna akcja, bo teraz jest ta gra za prawie 18 zł do kupienia na Xboxie, nie wiem jak czy na, na, na PlayStation 4 też jest ta cena, ale no za 17 zł ludzie, którzy nie grali w fala, na pewno teraz po, po, po takiej grze free to play wejdą do tego, nie? A to była bardzo fajna gra. I to nie trzeba jeździć do Turcji, można można to zrobić z Polski. E, tak, słuchajcie, to będę w sumie kończył swój mały hype park, który zrobił się takim trochę stopem. Słuchajcie, z wiadomości, z takiej ciekawszych wiadomości, to, to nie wiem czy pamiętacie a, je, ci co mieli playki czwórki, a, pierwsi u, użytkownicy. A na start dostaliśmy parę gier free to play, jedną z tych gier był... Black Light Retribution. I powiem Wam szczerze, że to nie był jakiś wybitny tytuł. On strasznie przypominał Call of Duty, miał stosunkowo szybki gameplay. To był taki normalny shooter w jakiś tam w czasach współczesnych. Dosyć przyjemnie się w to grało. Aczkolwiek ten, ten feeling strzelania jednak nie był jakiś taki, nie wiem, moim zdaniem, do końca dopracowany. Tak, tak czy siak, to na pewno był jakiś tam fajny, fajny tytuł, tak żeby sobie zacząć tą przygodę z konsolą, szczególnie żeby był za, za darmo i z tego, co się orientuję, nie trzeba było mieć plusa. Więc, więc to było dosyć ciekawe. No Okazuje się, że no niestety ten shooter zostanie wyłączony już za kilka tygodni no i serwery zostaną wyłączone. i No nie wiem, no jakiejś tam dużej straty myślę, że teraz nie ma, bo, bo Battle Royale jednak są na konsoli i są to darmowe tytuły wydaje mi się, że prezentują trochę wyższy poziom niż ten tytuł no jednak myślę, że na pewno będzie szkoda że tego tytułu już nie będzie no wiadomo gra za darmo, więc zawsze ktoś tam mógł sobie pograć, no ale, ale no, tak jak mówię, dużej straty w tym temacie nie ma czy jeszcze coś jest ciekawego? chłopaki, ja, ja tylko powiem, że na początku marca, na początku marca będzie, właśnie Anthem będzie wychodziła darmowa beta dla wszystkich i to będzie, sorry, to nie jest Anthem, tylko Division 2, chodziło mi o Division 2 i będzie można sobie sprawdzić ten Division 2 ja wam powiem, że oglądałem już parę gameplay i no... A ja nawet grałem No dobrze Tomku, no to w takim razie co tam jest Division 2, bo powiem ci szczerze, że jak ja widziałem te gameplaye, to ja tak pomyślałem sobie, no no po prostu Division, no tam, tam nic się takiego wielkiego nie zmieniło, nie zauważyłem jakichś znacznych zmian w mechanice, no ale ty wiesz lepiej, więc co tam słuchać? Nie to, że wiem lepiej, tylko po prostu zagrałem i tak samo jak teraz tu powiedziałeś, to mogę ci powiedzieć, że to dosłownie tak działa. Włączyłem, pobierałem, pograłem 10 minut, stwierdziłem, okej, okay, Division nie tego, mogę usunąć, czekam na pełną wersję i tak to wygląda. Na minusy nie ma śniegu i nie ma Nowego Jorku, tak jak, jak no bo to dzielnice ładnie wyglądało tak w pierwszej części Division, mm -hmm. czy tam w nocy ten śnieg, te wszystkie cząsteczki, ja fajnie, nie? Tutaj jednak ten, wiesz, ten cały biały dom, te tereny zielone, no nie robi to już takiego wrażenia, ale nadal jest to ten sam poziom grafiki, jak, w, jak, jak, jak jest przyzwyczajeni, jak przyzwyczajeni jesteśmy do Division i no jak dla mnie też czekam na to, nie? No. Więc proszę Cię, kontynuuj. No, to, nie, to nie jest takie proste. Dobra, więc myślę, że jeżeli chodzi o wiadomości, to chyba takiego większego nic się nie wydarzyło. Ciekawe, jak ty sprzed znajdziesz teraz. No właśnie, właśnie, <laughs> właśnie póki co jej je nie znajdę. co jej nie znajdę. W tym roku chyba była w ogóle, ale też raz? Była, była. Była. O, raz była. była. Nie, ostatnim była chyba. No to raz na kwartał wystarczy. No. Okej, okay. okres ro, rozliczeniowy się akurat zbliża. Dobra, więc słuchajcie, to nie będziemy co, być może ten odcinek będzie dłuższy, tego jeszcze krótszy, tego jeszcze nie wiem. Tak czy siak... Po... Krótszy, dłuższy, anten ten dwieżem, to wszystko, dzisiaj wszystko nam wolno. Tak, no właśnie pamiętajcie co czas, że nagrywamy, wiecie, ile to jest raz, dwa, cztery, sześć oczu, nie? Na raz no na tak. jednym mikrofonie, plus jest alkohol, to nie oszukujmy się, bo widzowie to pewnie wyczują. W ja sumie nagrywamy na dwa mikrofony. Tak na dwa okazuję. mikrofony, tak. Będziemy stereo nadawać. Tak, więc słuchajcie, przejdźmy do naszego głównego tematu, bo tam mamy najwięcej informacji dla was, więc słuchajcie... Apex Legends. Tomku chcesz zacząć, czy ja mam zacząć? Ja chcę zacząć. Zacznij. Po pierwsze najważniejsze, ta gra jest przemyślana pod, ka pod każdym względem, to nie jest przypadkowe dzieło, co zresztą już tutaj z Rafałem rozmawialiśmy podczas jak włączyliśmy dzisiaj swoją i no tam nawet podczas wyboru postaci widać, że, że ktoś tam przysiadł solidnie do tego i to dopracował, tak? bo jak to jest w takich grach multiplayer, gdzie masz do wyboru różne postacie, nie? no przeważnie to jest samowolka kto pierwszy ten lepszy i są nieraz sytuacje, no bo zacznijmy od postaw, że to jest Battle Royale z takim małym twistem, że mamy postacie ze zdolnościami, tak? czyli coś w stylu Overwatcha, no i tutaj dobranie odpowiedniej drużynie naprawdę waży na tym, czy się zdobędzie pierwsze miejsce czy nie i ograniczyli jedną fajną rzecz, że nikt tu nie bierze klasy, wiecie, atakujących, że mamy trzech asaltów, żadnego medyka, żadnego żadnego defendera i, i gramy. Tutaj fajnie jest to rozdzielone no i bardzo mi się to podoba, bo są takie małe smaczki, jak na przykład pod, pod, pod, podświetlanie kolejnej osoby w kolejce na ekranie wyboru postaci, kto chce co wybrać. Także, że no, no, pierwszy raz powiem tak, pierwszy raz grałem w grę z wyborem postaci, gdzie ludzie potrafią się Normalnie po ludzku podzielić tymi postaciami i, i, i nie ma kamskiego takiego wybierania postaci i to działa. No. Zresztą sam to Rafał widziało się. Kiwną głową. <toddżetlarzio> <toddżetlarzio> kiną głową. E, tak, bo w tej grze wybieranie jest takie, że wybiera jedna osoba. Po niej kolejna osoba i po niej kolejna osoba. No, jeżeli my już powiedzmy poruszamy się tym kursorem, już wybraliśmy kogoś, no to nikt raczej nam nie będzie tego zabierał, no bo, no bo chcemy grać czymś innym. O, o tym, o czym mówił Tomek, to jest stosunkowo fajne, ale też są też głupie sytuacje, że na przykład możemy wybrać dwóch medyków e, i tego, tego tą postać do rozpoznawania. E, i... Ale mając na no to tam 3 sekundy do wyboru, to my pod... nie, no, chyba na podkreślamy na tego medyka, tak, że go chcemy wybrać. Widzimy, co ktoś wybiera. Mamy szansę więcej się zastanowić nad ewentualną zmianą, bo to nie jest tak, że w drużynie trzyosobowej jesteśmy tylko i wyłącznie, no, najważniejsi, no, umówmy się, tak? Ale to jest fajne, miły taki ukłon, faktycznie, no, rzadko mi się zdarzało, niezależnie, że to, to, powiedzmy były zespoły, wiesz, początkujące, bo jakoś nie siadłem na kilkadziesiąt godzin też przy tym, yy, żeby się nagle nakręcały ekipy, które po prostu się wszyscy składają z tego samego, nie? I co jest fajne, rzeczywiście tu nie ma sytuacji, wiecie, że bez, bez ekipy znajomych e, nie wygracie mecze, bo wielokrotnie jak grałem sobie w Apexa, no to rzeczywiście ludzie widzę, że chcą ze sobą współpracować i nie zależy im, że ja jestem bohaterem jednej akcji, tylko cała drużyna musi dojść do końca. I na no, początkowo byłem bardzo zdziwiony, że, że, że to jest Battle Royale w trzyosobowych składach, bo jestem przyzwyczajony do tego, że gram z pojedynkę w takie gry. No i chwilkę mi zajęło, żeby rzeczywiście zacząć drużynowo działać, ale naprawdę to popłaca. Jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o ustawianie, jeżeli chodzi o drużynę, tak, granie drużynowo jest bardzo fajny system zastosowany, oznaczeń, coś ala Battlefield, tak, że pod jednym guzikiem możemy sobie spotować postać, możemy wskazywać jakieś miejsce i to jest naprawdę fajnie rozbudowane i bez mikrofonu możecie komunikować się z ludźmi z całego świata, bez żadnych przeszkód, tak, jeżeli przytrzymacie ten guzik do spotowania dłużej, to do, wysk wyskakuje wam oddzielne menu, jeszcze możecie dodatkowo zaznaczyć, że na przykład wy siedzicie tutaj i pilnujecie tą stronę, albo poczekajcie, a idę sprawdzić tamten budynek, czy tam rejon. I to naprawdę działa. Chciałbym, żeby taki system był w każdej że multiplayerowej, bo to ułatwia i pozwala po prostu grać drużynowo z ludźmi, których nigdy nie widzieliście na oczy. Ja myślę, że przez to, co powiedział Tomek, że właśnie chodzi o tą rozgrywkę drużynową, to to troszeczkę wygląda, jakbyśmy wzięli Overwatcha i wcisnęli go do Battle Royale, ewentualnie jakiś Paladins. Dokładnie tak to wygląda i przez to, że gramy w trzyosobowych drużynach i tam nie można grać samemu, nie, nie miałoby to sensu. E, cztery osoby to troszeczkę by było za dużo, ja w ogóle myślę, że liczba trzy jest tutaj idealna, jest idealna dla tej gry i dla tej dużej ilości tych wszystkich klas, które są, które naprawdę ze sobą współpracują i, i, i fajne rzeczy można razem ze sobą wykonywać. E, no i, i powiem wam, że to połączenie jak najbardziej e, się sprawdza i w tej grze naprawdę ta kooperacja żyje, istnieje, chociaż Chociaż nie wiem Tomku czy tak miałeś, ale ja miałem taką sytuację, że na ogół jeżeli ktoś mi ginął z drużyny i tam właśnie jest ta opcja, że możemy go podnieść, co chyba w żadnym battle nie było. Z tego co się orientuję to nie, to, to pierwsza się spotkałem z takim systemem. Możemy uleczyć i możemy podnieść zabitego i do stacji odrodzenia go zanieść. Tak, ten tak? standard chyba jakiś, tak? Sztandard. Tak, najpierw mamy, najpierw mamy standardowo czas na wykrawianie się, jak do, do, do, zdążymy dojść do gościa, to możemy go podnieść i gramy dalej, ale jeżeli w tym czasie on po prostu, no, już pasek mu, pasek tej staminy, czy tam życia mu ulegnie zero, no to mamy taki, jakby... No zamienia się w skrzynię, tak? Pani, I skrzynię tak. z wyposażeniem, jeżeli wróg do niej dojdzie i, A, i my. spenetruje, no to zabierze sztandar i gościu już jest nieodradzalny ale jeżeli to my przejmujemy jakby no nie wiem w ruku cieknie taka my jakby przy tej skrzyni zostajemy to możemy z niej podnieść standard i gdzieś się tam do stacji odrodzenia udać i to zajmuje co prawda no jesteśmy wystawieni wtedy przy tej stacji bo to tam gdzieś 15-20 sekund zajmuje a nie zapominajmy, że czas jest tutaj ważny, bo dosyć szybko, z... tam są krótkie ogólnie starcia i dosyć szybko zmniejsza się ten promień śmierci, który jest okręgiem zmniejszającym pole bitwy, jeżeli my jesteśmy gdzieś na granicy. Powiedzmy, tam zginęliśmy, tak? No to wtedy najbliższa stacja odrodzenia może być po prostu ograniczać nas, tak? Fajne jest to, że jak, jak nawet już wiesz, oglądasz, oglądasz mecz i już po prostu jak nie żyjesz, to możesz oznaczać właśnie te stacje o, o odradzania, tak? Więc jak, jak e, zauważysz, że został, została jedna osoba z Twojej drużyny i rzeczywiście ona olewa te stacje, które wy o, o, oznaczacie, no to, to no, możecie spędzić parę minut po prostu patrząc się w ekran, tak? Ale jeżeli rzeczywiście oznaczycie i widzicie, że on podąża w stronę tego sztandaru, no to rzeczywiście no, tak jak w batalionach, jak zginęłeś, to zginęłeś i koniec, dziękuję. Tak tutaj możecie wrócić na pole bitwy. Co prawda wracacie bez niczego, więc musicie albo się podzielić bronią z, ze swoimi gośmi z drużyny, albo zacząć od nowa zbierać, co już w późniejszych etapach gry no jest po prostu trudne, bo wszystko już jest wyniesione przez inne postacie, innych graczy. Ale... E ta gra jest ogólnie szybsza od innych Battaloriari i ona jest nastawiona na dwa takie stage według mnie. A jest, a jest szybsza niż Fortnite? Wiesz co, nie grałem w Fortnite'a tak długo, grałem, jak on, ta gra jeszcze była w miarę ludzka, ale tutaj jak, nie wiem, ja za, za, spotkałem się z tym, że jak lądujemy na ziemię, to jest po prostu taka, wiesz, ADHD, szybko, szybko, szybko, budynek, wchodzisz tu, pistolet, karabin, tutaj mam zbroj, amunicę, wszystko, wiesz, szybko, na maksa musicie się uzbroić i po 30, po 30, tak powiedzmy sobie, 30 sekundach, minucie tam się dzieje już troszeczkę wszystko wolniej i rzeczywiście zaczynamy podchodzić wtedy do akcji taktycznie. Już, już wtedy te ciśnienie adrenalina spada, bo tak naprawdę po wylądowaniu od desantu macie, macie chwilę i te pierwsze bronie są już, go, już, już powiedzmy są idealne do późniejszej gry, tak? Nie ma tu no sytuacji... Jak to w ogóle podobał desant y, drużynowy, w którym jedna osoba decyduje o tym, gdzie lecimy i ewentualnie można zakomunikować, że się rozdzielasz od tej drużyny i gdzieś lecisz sobie w innym kierunku? No jest to bardzo fajnie zrobione, ale to się wiąże znowu z tym, że ten system spotowania jest przemyślany i każdy element jest przemyślany, bo tak jak mówisz, no możecie, jak nie jesteście dowódcą drużyny, to wskazujecie punkt, który Was interesuje i dowódca drużyny może zdecydować, czy lecicie tam, czy nie lecicie tam. On steruje wszystkie tak. trzema postaciami, tak? Chyba, Ale możecie się też odłączyć od niego. się odłączasz i lecisz gdzie mhm. No to jest fajne, bo, bo są takie rzeczy, które na przykład, no nie wiem, pograłeś trzy dni w tą grę, gościu spędził od, od rana do wieczora w tej grze i wie rzeczy, o których Ty jeszcze nigdy nie słyszałeś, i wiesz, i możecie zaprowadzić w fajne miejsca, nie? Więc naprawdę jest to przemyślany system, fajny system i najważniejsze, że on działa, tak? No, widzisz, gdzie te drużyny lecą, są fajnie podświetlone e, takim dymem więc możesz na bieżąco, na bieżąco modyfikować, gdzie chcesz wylądować, ale co jeszcze chciałem wrócić do tych sztandarów, tak, do podnoszenia, bo to fajne rzeczy y, robi pod względem taktyki, tak? Możecie robić pułapki, gdzie na przykład, wiecie, czekacie czy rzeczywiście ktoś, jakiś inny członek drużyny przyjdzie i będzie chciał o ten standard zabrać i go odratować nie? możecie robić zasadzki y, albo, wiecie, albo możecie sami wejść w zasadzkę od, do, od innych przeciwników, nie? Więc to stawia różne fajne możliwości przy takiej, wiecie, no na pierwszy rzut oka prostej grze z prostymi zasadami, nie? Wygrywa ostatnia drużyna, nie? On, no... no specjalistą nie jestem, ale nie każde Battle Royale ma wiele takich punktów, yy, które, które się charakteryzują tym, że mają dużą szansę być odwiedzone tak, w określonej sytuacji. Tutaj, jeżeli w jakiejś krótkiej potyczce zabijasz jednego z dwóch członków drużyny tak, i mhm. się wycofujecie, no to macie dużą szansę, że w najbliższej stacji właśnie odrodzenia oni się udadzą, tak, w najbliższym czasie i tam faktycznie można tą pułapkę zastawić, a to jednak jest duży problem w tych battle royale'ach, żeby yy, biegając po tej mapie, yy, nie wiem, odpowiednio gdzieś tam znaleźć wroga, zasadzić się na niego, to w zasadzie o to chodzi w całej tej grze. Yy, stąd mi się bardzo podobała tutaj wprowadzona klasa yy, Hantera tego, łowcy, tego łowcy, który jest w stanie w różne sposoby tam namierzać czy wskazywać jakieś przybliżone lokalizacje wrogów, wykrywać ich z wyprzedzeniem. No i w gruncie rzeczy, no to, to, to, to co powiedziałeś, tak? To te płapki przy tym no, na wyższym etapie gry, na wyższym poziomie gry są, są istotne, tak? Bo trzeba spojrzeć, czy najbliższa stacja jest tam, gdzie y, okrąg ten ponaglający wszystkich, kurczący się, y, jest oddalony, czy, czy, czy ta stacja, która jest bardziej wewnątrz mapy, będzie bliżej i gdzie tą pułapkę zostawić. No, takie rzeczy też też się zdarzały, też widziałem. No i jak w standardowych Battle Royalach, oczywiście dużo śmieci do, do zbierania pamiętam że zdarzało mi się, że zaczynałem grę no i niestety źle, źle wylądowałem i nawet broni nie miałem musiałem uciekać i albo to się kończyło śmiercią, albo, albo może gdzieś mi się tam udało dorwać jakąś broni i jeszcze kontynuował, kontynu, kontynuowałem tą grę no i oczywiście różne fajne bronie, nie wiem czy tak jest w każdym Battle Royale Znaczy z brońmi to ja mam problem, jeżeli chodzi o to jak się strzela no to dawaj. Problem mam jeden, nie? bo ja jestem przyzwyczajony bardziej do militarnych shooterów takich, gdzie, gdzie strzelamy się prawdziwymi karabinami, prawdziwą bronią. nie, A tutaj tu rzeczywiście masz te kosmiczne pistolety, które wiecie, no, no strzelają pestkami jakimiś i, i... Prawie każda broń wygląda identycznie i wielokrotnie się złapałem na tym, że myślałem, że mam, wiecie, jakiś szybko szczelny karabinek, który się okazywał, wiecie, jednostrzałową snajperką i, i no trzeba się przyzwyczaić do wyglądu tych broni, bo co prawda nie ma ich aż tak dużo, ale bardzo, bardzo podobnie wyglądają, tak? No tak, no ale, ale jednak no nie wiem, dla mnie shotgun w tej grze wygląda jak shotgun i, i nie wiem na przykład dlaczego się je przypieprzasz do na przykład shotguna, czy na przykład snajperka też raczej wygląda jak snajperka więc ona nie jest jakaś kosmiczna czy coś, nie moim zdaniem to wygląda normalnie, oczywiście to nie jest Call of Duty i to nie będą bronie takie bardzo znaczy realistyczne. Czy to nie są bronie, które znamy, jeżeli gramy w gry jakieś strzelanki osadzone w takich realiach, że, że oparte są na prawdziwych broniach, tak, w jakiś ja sposób tuningowany? Ja na razie nie widzę kompletnie różnicy od karabinka, który strzela na amunicję zwykłą, a który strzela na amunicję energetyczną, tak, no to nie mam jeszcze swojej ulubionego typu broni ale ciężko mi jest ogólnie się przyzwyczaić do tego, jak się z tych broni strzela. Nie wiem, czy to jest nie czuć odrzutu, nie czuć mocu tych broni, tak jakbyś, wiesz, pistoletami na, z plastiku strzelał, kuleczkami, ale coś mi tu nie pasuje, tak? Nie wiem, czy chodzi o to, że to jest po prostu system wzięty prosto od Titanfola gdzie ogólnie strzelałeś do mobków, tak? do, do NPCów, którzy stali i tylko ciekali, aż, aż wiesz, wpakujesz w ich serię kulek no tutaj powinno być troszeczkę ciężaru czuć, jeżeli chodzi o wystrzały tak? no, nie czuć tego, że, że, że rzeczywiście kogoś trafiasz, jest to troszeczkę no, niedopracowane, jeżeli chodzi o sam system strzelania i same bronie tak? ja, ja natomiast zauważyłem jedną taką dosyć dziwną rzecz i trochę mi ona wkurza Albo może nie ogarnąłem jej, jeżeli chcę rzucić granat, to ja nie rzucam ją normalnym przyciskiem, tylko rzucam, najpierw wyjmuję go strzałką, a dopiero później rzucam. Nie mam takiego rzutu od jednego przycisku, tylko po prostu muszę nacisnąć dwa przyciski, żeby rzucić granat, a, a chciałbym go rzucać po prostu jednym przyciskiem, jak w 90% wszystkich tego typu grach. Zauważyłeś to, Tomku? Tak, jest, jest to zrobione, ale to jest tak samo jak ze wszystkimi umiejętnościami, jakie są, nie? Więc nie wiem, czy, czy granat można traktować jako umiejętność, no bo wiesz, jak na przykład klasą Asalta wypuszczasz dym, to też cię pokazuje Ci podświetlenie, gdzie ten dym wylotuje, gdzie wyląduje. No i to tak, masz rację, jak najbardziej. Powinno to być zastosowane pod jednym guzikiem, ale nie wiem, czy to nie zaburzyłoby balansu troszeczkę tej gry. Bo, mm. e, amunicję, wiesz, masz mało amunicji w magazynkach. No jest zauważyłeś, mało, się, mało, mało. To też jest właśnie słabe. Żeby, tak wiesz, w starciu jeden na jednego, gdzie już jesteście troszeczkę przyzbrojeni, gdzie są, wiesz, macie wszyscy fioletowe tarcze, wiesz, hełm i zbroje, e, to rzeczywiście musisz pakować trzy konkretne magazynki, żeby, żeby albo tarcze z, zdjąć, albo po prostu, żeby jakiegoś gracza zabić, nie? E, więc granat pod guzikiem, który nie jest automatycznie wyrzucany, myślę, że to jest tylko i wyłącznie balans, bo, bo inaczej byś chyba troszeczkę to zaburzył. Ale fakt faktem no, mogli to zrobić pod jednym guzikiem i byłby problem z głowy, nie? tak jak 90% shooterów na rynku. Dobra, a jak już zahaczyłeś o te umiejętności, to warto wspomnieć, że tutaj każda postać ma trzy rodzaje umiejętności, tak? czyli jest cecha pasywna, która gdzieś tam cały czas w tle sobie działa i powoduje, że, że załóżmy tam szybciej się leczymy albo wykrywamy automatycznie wrogów, którzy są przed nami. Potem jakaś cecha aktywna, która wywoływana jest na szybko i się szybko odradza i jedna taka, na którą musimy poczekać powiedzmy do połowy rundy, aż nam się chociaż raz odrodzi i teoretycznie ona nam ma dać sporą yy, przewagę. Ja grałem tylko medykiem i, i muszę przyznać, że tutaj yy, Dobrze mi się jej wykorzystało i faktycznie zespół czuł w tych kilku rundach, w których akurat były były osoby konkretne, które gdzieś tam nauczyły się już w to grać i miały jakieś doświadczenie wyczuwalne z innych gier, to, to, to one też potrafiły z tego skorzystać, od razu się gdzieś tam wycofywały, wracały i, i to leczenie przebiegało sprawnie, plus tam jakiś zastrzyk dodatkowego sprzętu o który czasami jest też ciężko a który akurat medyk może, może przesłać, ale wy też mi inne postacie testowaliście, to jak, jak oceniacie ale ten fajnie mi się podoba z tymi postaciami że nie ma sytuacji, że wiesz, przechodzisz po drzewku wyboru, wyboru postaci i się zastanawiasz kogo wziąć bo mają wiesz, wszyscy bardzo podobne postacie tu masz naprawdę nakreślone te wszystkie możliwości i ja na przykład po trzeciej, drugiej grze znalazłem swoje dwie ulubione postacie i się ich to po prostu trzymam, nie? więc podoba mi się To, że są te tak różnorodne ich skille i, i, i no, ich umiejętności, że naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. Nie? Że jest to fajne, jest różnorodność dobra. Się postacią, tak, dokładnie. Tak? Z I z bardzo pod tościami. twój styl gry idzie, nie? zrobić. Tak. No i oczywiście mamy tego. Kim grałeś? Ja grałem tylko i wyłącznie medykiem, gra... bo, gra... bo grało... <grymka> ja mówiłem, tak. że Adrian, Adrian Christian to jest... Nie, na mnie. Ej. E, nie no, grało mi się tą postacią bardzo dobrze ze względu na to, że moim zdaniem to jest postać, która mogłaby sobie sama po prostu poradzić bez nikogo. Z się sam. medykiem grałeś? Tą, tą taką mużynką ona chyba jest. Tą, taka. która była ciemna. od razu w treningu na początku, na dzień dobry. Być może ona była na początku treningu. Wiem, że jest super ski, to jest rzucanie <głos> zaopatrzenia z góry. No to to I ona tak. jest fajna o tyle właśnie, że sama się leczy i jak leczy kogoś, to bierze na siebie taką kulę i nikt, nikt nie może do ciebie za bardzo strzelać i, i może, możesz uleczyć e, e, swojego nie wiem, tam znajomego bez problemu. W ogóle te skile to, to, jest, to jest bardzo fajna sprawa, ponieważ już widziałem parę taktyk z tym związane. Ten, ten, jedna postać ma chyba taką dużą kulę, którą, którą sobie rzuca i nie można przez nią strzelać. I to jest na przykład bardzo dobre do leczenia innych ale też jest dobre, jak chcecie jakiś punkt przytrzymać, na przykład widziałem, jak ktoś to zastosował przy zaopatrzeniu, jak zaopatrzenie spadało, wziął kulę, no i co so z tego, że widzę tam typa, jak, jak ma kulę, i sobie zbiera całe zaopatrzenie. E, można się na pewno w bardzo fajny sposób bawić tymi skillami, można je na pewno w fajny sposób mieszać z innymi klasami i powiem wam, że to jest na, pre, na pewno charakterystyczny punkt tej gry, ponieważ nie nam sobie Battle royala z różnymi takimi skillami. Słuchajcie, no i co? No i dostajemy grę, w której tak na dobrą sprawę mamy jedną planszę dosyć zróżnicowaną, bo mamy tam jakieś drzewa, mamy tam wzgórza, mamy dużo baz, eee, teren jest całkiem, teren jest całkiem duży, w związku z tym jest tam co robić, jest ten otwarty plan zabaw. Znaczy jest duży, ale to jest najmniejsza mapa ze wszystkich Battle nie? Tylko z drugiej strony mi to kompletnie nie przeszkadza, bo jest z idealnych rozmiarów do tego, ile jest drużyn, ile jest ludzi, i co można w tej grze robić? Więc nie ma sytuacji, że 10 minut chodzisz i nikogo nie spotkasz, nie? Tak, ponieważ w tej grze zaczyna 21 drużyn, co daje nam ilość 63 graczy. W związku z tym tyle, tyle jest przeciwników i graczy na mapie. Nie ma tutaj setki, tak jak w większości zaczyna po prostu tutaj grę 63 gracze. i słuchajcie, no tak ta, to chyba było na początku nie wiem, czy to dalej jest w becie, to jest dalej w becie? orientujecie się, czy to jest nie, w becie? to jest pełna no, full price'owa gra, normalnie wersja 1.0, to nie żadna alfabeta. Tak, i powiem wam, że świetnie działa, to nie ma żadnych problemów jak PUBG miał jakieś tam problemy Fortnite może nie miał problemów ze względu na to, że Fortnite na początku nie był w ogóle Battle royalem, ten, ten tryb dopiero przyszedł, ale i gramy w tego w betę tego e, Fortnite'a wtedy co ten Battle Royale był i powiem wam, że, że tam były naprawdę spore bugi, e, wchodziło się pod pansze e, czy, czy jakieś e, rozłączenia. Ja znalazłem może jeden e, problem z połączeniem się do gry nie wiem z czego to wynikało miałem problemy, ale, ale po prostu chyba uruchomiłem grę ponownie i już nie było tego problemu ja myślę, że, że po prostu jej może mieć problem z tymi serwerami ponieważ coraz więcej wypuszcza gier multiplayer, multiplayerowych a z tego co się orientuję z serwerami nic nie robi bo i moi znajomi mają, mieli problemy w FIFA, kiedy Battlefield 1 Battlefield 5 wychodził teraz jeszcze mają mieć tego Antema i tego Apexa, w którego z tego, co się orientuję i z tego, co widzę, gra coraz więcej ludzi. To jest chyba 10 milionów, nie? Tak. 48 godzin czy tam 72 godziny. Więc tu, tutaj jej będzie musiało ogarnąć serwery, żeby żeby po prostu no nie odpieprzyć czegoś i żeby nie zrazić do tego tytułu. Więc słuchajcie, no gra, gra naprawdę bardzo dobrze działa. Też, też całkiem nieźle wygląda, aczkolwiek te otoczenie czasami jest dosyć takie puste i, i, i wchodzicie do niektórych obszarów i, i, no i, no i tam brakuje tego otoczenia, tak? Ale, ale wbrew pozorom w gruncie rzeczy to w sumie i tak dosyć dobrze się prezentuje, gra jest oczywiście bardzo szybka. No i, no i i, i myślę, myślę że to jest takie połączenie moim zdaniem to tak nie jest Fortnite, moim zdaniem to jest tak w powie Fortnite'a, właśnie, albo właśnie jakiegoś PUBG na luzie, ale, ale też tak nie tak, nie takie śmieszki jak w Fortnite. Cie. Chociaż chociaż zauważyłem parę elementów z Fortnite'a, na, na przykład ten balon. Tak, ale to balony, to wiesz, to są takie fajne wspomagacze na mapie, bo masz balony, do których się przyczepiasz i możesz naprawdę wystrzelić i pokryć bardzo duży dystans mapy w powietrzu, po prostu latając. Też na przykład dzisiaj widzieliście jak wylądowałem na, na tym statku, który był z zaopatrzeniem. Tak, mało ludzi wie, ale od razu po starcie możecie prosto wlecieć w ten samolot, by zaopatrzenia i się dozbroić. tak? Są takie fajne rzeczy, jak zjazd na linach, ogólnie całe Porsche Wspinanie się już grze jest ciekawie zrobione. No, jest to Titanfall. Wycieli, wycieli bieganie po ścianach, ale jest wspinanie się po prostu. Jak dłużej przytrzymacie guzik skoku, no to możecie się naprawdę na, na wysokie mury czy tam budynki wspiąć i to też zmienia grę, bo gra bardziej się wertykalna robi niż tak jak w innych. No wyjątkiem jest Fortnite, gdzie tam budujecie te, te pojebane szałasy i tak dalej, ale naprawdę. Bardzo wertykalny jest ten Apex tak? i to, to też zmienia taktyki, jeżeli chodzi o podchodzenie do gry i umiejętności postaci, e, ale straciłem całkowicie teraz wątek, o czym rozmawialiśmy. Więc, e, więc ja, ja powiem, że w ogóle to jest, to jest dla mnie Battle Royale, który jest jeden z jednym z łatwiejszych. Z... On nie jest taki łatwy. E, powiem Ci, że nie, może nie jest taki łatwy, ale e, tak jak Wam mówiłem ostatnio, że... że... Gram sobie tam z kimś online i ta osoba jest bardzo słaba. Ja... Ja jak wygrałeś w IPEXie? No, oczywiście, że wygrałem wiele razy raz <laughs> <On> w PUBG <laughs> słuchajcie, bo to jest nie, taka. Nie, dobra, dobra, dobra nie, jeżeli chodzi nie, o... poczekaj, nie, nie. To, to trzeba powiedzieć nie, słuchajcie, to jest, to jest taka anegdota e, Tomek nam pokazał <laughs> dzisiaj statystyki na swoim Xboxie i oczywiście się chwalił, że ma słuchajcie, 8 godzin, 8 dni przegranych 8 powiedzmy pół dnia e, przegranego, więc to będzie trochę godzin i, i mówimy, o PUBG, oczywiście. mówimy o PUBG oczywiście tak. i słuchajcie, to tam, to tam wyszło, że zagrał już 8 869 gier, więc naprawdę od groma. I słuchajcie, przy, przed tym, zanim my to sprawdziliśmy, ja się tak Tomka pytam, Ty, Tomek, czy ty w ogóle wygrałeś w tego PUBG, no nie? Na, jedna na 100 osób, no to jest cholernie fajny wyczyn, <laughs> tak? Nie, no tak, ale, ale... Ale statystycznie rzecz biorąc, na 900 gier, to mógłby wygrać chociażby was 9 tak, razy. Tak, tylko cała co polega na tym, że Tomek, jak odpowiada mi na to pytanie, że Tomek, wygrałeś w ogóle w tym, w ty, w tym PUBG? I, o, i słuchajcie, on odpowiedział mi na to pytanie tak jakby, no no, no pewnie, że tak no, no, że, no, no, że masło że że, że, że, że że wygrałem że, że, w PUBG. No i, i, i słuchajcie, i, i sp sprawdzamy w ogóle ile ile z tych 869 gier Tomek, ile razy wygrał? ile tą razy wygrałeś? no oczywiście, że wygrałem <laughs> W Słuchajcie, sensie, Tomek wygrał raz, a brzmiało to jakby wygrała. Jakby, jakby był urodzonym zwycięzcą ale by w tak grach Nie chodzi o zwycięstwo, tu chodzi o samą grę. Tak? Znaczy, jestem przekonany, że jemu żadna dziewczyna nie odmawia. To jest po prostu pewność siebie wiesz, postawiona na takim poziomie, że. W najwyższym. Idzie w miasto mówi: Tu już nie masz majtek. <laughs> Na pewno później w tym odcinku usłyszycie też, że jestem niższy od Krystiana. Tak, jestem niż, niższy od Krystiana, jestem niski, ale wracając do, do, do mięska, do gier, to Przecież Apex jest, jest łatwiejszy. To rzeczywiście, bo na parę gier, co przegrałem, to już trzecie zwycięstwo miałem drużynowo, ale to już właśnie duża zasługa tego, że trzeba działać drużynowo i no, jak... Ty się przysłużysz drużynie, jest duża szansa, że dojdziecie do, do, do pierwszego miejsca, więc pod tym względem jest fajniej, ale też jest to do tego stopnia fajne, że cię to kompletnie nie zniechęca. Do dalszej gry, nie? Bo, no, tak jak powiedziałeś, no dobra, 900, 900, 900 rund w PUBG i tylko jedno zwycięstwo, no to może troszeczkę, wiecie, demotywować, nie? No, bo jednak się staramy, żeby zdobyć to pierwsze miejsce. A Apex jednak, no, na tyle gier zrobiłem już trzy zwycięstwa i mam ochotę dalej, dalej, dalej grać w to, nie? No, dlatego właśnie o tym mówiłem, że ja, ja troszeczkę w to pograłem i z tych 21 drużyn e, udało mi się zająć drugie miejsce i powiem ci szczerze, że. Po prostu miałem jedną ogarniętą osobę, bardzo ogarniętą osobę w teamie i w sumie ona robiła całą robotę i su suma summarum nasza drużyna zajęła drugie miejsce, więc prawie wygrałem, a praktycznie nic nie robiłem, więc to, to też świadczy o poziomie trudności w tej grze. Być może też to wynika, że to jest nowa gra i myślę, że ludzie się do niej uczą, jej uczą i ja myślę, że po jakimś czasie też też będą jakieś koksy, że ciężej się będzie grało. Mam nadzieję, że jakiś matchmaking będzie, będzie dostosowany do Twojego poziomu, że nie będzie się grał tylko z dobrymi zawodnikami. No bo, no, bo. Znaczy, tutaj poziom, wiesz, tutaj poziom, jeżeli chodzi o zdobywanie poziomów, to kompletnie nie ma nic do rzeczy, bo jedyne co odblokować możesz, to są te standardy i inne takie emblematy, które możesz sobie umieścić w karcie gracza. Nie no tam żadnych dodatkowych umiejętności z uwagi na to, że masz już tam poziom, nie dostajesz. Dostajesz jedynie co poziom, dostajesz loot boxa, loot do odblokowania i tyle, nie? więc. Więc z jednej strony fajnie, że są te poziomy, a z drugiej strony one do niczego nie służą. Nie? To jest kolejna statystyka, która cię napędza, żebyś, a jeszcze jeden meczek, a jeszcze drugi meczek w ten sposób. To, to mm -hmm. wiesz, nie, nie chodzi o poziom gracza. Nie? No i bardzo fajny jest w ogóle, nie wiem czy pamiętasz, ale bardzo fajny jest motyw podsumowania przed samą grą, że masz czempiona, który miał najwięcej kili, który, który zajął pierwsze miejsce w, w ostatnim meczu, masz jego dokładne podsumowanie ile, ile ilu on tam zabił no, no i to jest dosyć fajne i ta postać, która jest czempionem w grze, czyli jest tak jakby najlepszą postacią w grze ze względu na statystyki ostatniej gry jeżeli umiera to też jesteśmy informowani, że o, czy czempion zszedł i, i no można się poczuć że, że, że, że uff będzie trochę łatwiej no ale, ale mniej więcej tak to jest nastawione i to są dosyć fajne statystyki, one się pojawiają oczywiście przed grą po Pogrze też mamy jakiegoś tam własnego werala. No i myślę, że, że możemy dojść do tych multi, multi do tej multi transakcji. Eee, eee, tak, więc gra jest ogólnie kompletnie free to playem. No i, i to jest gra, w której faktycznie nie da rady w żaden sposób sobie kupić jakąkolwiek przewagę w ogóle. Czyli wiesz no Tu bym się troszeczkę tak nie rozpędzał, bo te dwie zablokowane postacie moim mhm. zdaniem naprawdę mają fajne zdolności, które, które naprawdę dużo zmieniają. tak mamy, mamy tego gościa, co może wypuścić toksyczny, toksyczny gaz, który nie dość, że ciebie oślepia, zabiera ci jeszcze dodatkowo e, życie i, i dezorientuje cię kompletnie. Więc wypuszczenie takiego dymu jest równoznaczne z tym, jeżeli w, powiedzmy sobie w korytarzu bądź pomieszczeniu, to jest równoznaczne z tym, że, że, że Ciebie zabiją, tak? A druga postać, którą można odblokować też przez grę, ale duży grant jest do tego potrzebny, z tego co widzę, e, bądź za za normalne pieniądze to ma, ma taką zdolność, że może się duplikować, tak? robi fantomy i, i w pewnym momencie możesz mieć przed sobą pięć, pięć klonów tej samej postaci i nie wiesz, do której strzelać. I to też jest taka powiedzmy sobie duża przewaga, nie? No bo yy, ta murzynka asalt ma, ma możliwość wypuszczenia granatów yy, dymnych, tak? zrobić sobie zasłonę, a, ale to jest... Yy, to jest przewaga taktyczna, nie? Ona ci nie zabiera życia, nie zabiera ci, nic ci nie robi, ona dezorientuje do momentu, że możesz kogoś albo wskrzesić, albo uciec, tak? A te dwie postacie mają takie zdolności, które naprawdę troszeczkę zaburzają, jeżeli chodzi o to. Więc, wydaje mi się, że z czasem oni będą dodawać różne postacie i będzie to element właśnie mikropłatności, tak? Nie wiem jak ty na to patrzysz, no ale tak. chyba że... jest pole, nie? Żeby, żeby zaczęli monetyzację taką konkretną wprowadzać. No tak, myślę, że postacie i to jaki grant jest potrzebny, żeby ją odblokować, to faktycznie no jest potrzebny, trzeba trochę grać, nie wiem, nie wiem jeszcze do końca ile, aczkolwiek widzę dosyć sporą drogę, żeby odblokować przynajmniej jedną postać, ale, ale to samo było w Rainbow Six Siege. To jest identyczna sprawa, zobaczcie, że Rainbow już chyba jakiś tam czwarty sezon ma, tam jest naprawdę odgroma postaci, tam są mapy, to wszystko jest tak na sprawę za darmo, tylko jedyna rzecz, którą musicie robić, to po prostu odblokować te postaci. Albo robicie za hajs, który zdobiliście w grze, też jest spory grind, też trzeba dużo grać, albo po prostu kupujecie za, za prawdziwe pieniądze, a gra już jest przez 4 lata na rynku i dalej sobie świetnie radzi, więc mi to nie przeszkadza, szczególnie, tym bardziej, że nie przeszkadza mi to ze względu na to, że e, przyp przypominam, że to jest gra drużynowa, więc e, to, że ktoś będzie grał jedną postacią, to i tak ktoś musi grać i tak tymi postaciami, które są odblokowane. Więc e, myślę, że nawet jeżeli jedna postać będzie się troszeczkę tam wyróżniała i będzie dobra, to to i tak trzeba wziąć też te inne postacie, do których po prostu należą inne obowiązki w drużynie, więc mi to do końca jeszcze tak nie burzy, szczególnie, że, że właśnie ten balans tych postaci jest całkiem niezły, aczkolwiek nie grałem tymi nowymi postaciami dwoma zablokowanymi, widziałem jedną w akcji, jak przeciwnik grał, no to to wydaje mi się, że i tak jakoś tam zginął, ale no ja nie jestem jakiś tak, tak, tak, tak źle nastawiony na na odblokowanie postaci w ten sposób w darmowej grze. E, przypominam, że Siege był płatny. E, no i słuchajcie, no i, no i macie takie tak na daną sprawę normalne multitransakcje, czyli kupujecie sobie skórki do tych broni, e, do wszystkich praktycznie broni możecie sobie kupić skórki, no i oczywiście dochodzą takie rzeczy chyba jak we Fortnite, czyli, czyli na przykład mamy tą jedną postać i ona ma powiedzmy, 15 ciuchów aż. I one wychodzą normalnie z lutu, z tych paczek, aczkolwiek mam wrażenie, że niektóre to są tylko i wyłącznie do kupienia. No nie wiem, mi to jakoś nie przeszkadza, można sobie urozmaicić te postacie. No jak wiemy, no skórka nie ma żadnego wpływu na grę, więc, więc to można im tam, to w darmowej grze ja doskonale rozumiem. E, powiem, powiem wam szczerze, że e, że ja nawet miałbym ochotę sobie coś tam, może wydać jakieś e, grosze, żeby sobie, nie wiem, czy odblokować jakąś skórkę, czy coś, e, tylko żeby w jakiś sposób e, e, dofinansować jakąś produkcję free to play jeszcze jeszcze... No, to dokładnie, no tak jak ci jak dzisiaj mówiłem, to wziąłem sobie zakupiłem ten e, fundatora, e, jak to się nazywa, ten pakiet fundatora, tak? To. Za 16, tam 50, nie z żadnej Turcji, tylko normalnie z Polski I, i powiem wam, no zrobiłem to tylko i wyłącznie dlatego, żeby e, ich wesprzeć, nie wiem, no poczułem taką potrzebę, bo ta gra tak fajnie wystartowała, tak fajnie się w nią gra, takie fajne uczucia się jest związane z tą grą, że no, no, no ale żało im się i nie mam żadnego problemu z tym, żeby na przykład raz na jakiś czas jakąś postać rzeczywiście sobie kupić, jeżeli to będzie w granicach powiedzmy sobie do tych 20 zł, bo naprawdę fajnie się gra i no nie wiem, no chyba wyczerpaliśmy temat moim zdaniem, jeżeli ja, chodzi ja, o Apex. Jeszcze, jeszcze mam do ciebie, Tomku, takie pytanie, a wyobraź hmm? sobie, że ta gra jest płatna. Kupiłbyś się? Eee, no właśnie dzisiaj o tym rozmawialiśmy, no bo... Bardzo bliskie skojarzenie to jest, tak jak ty powiedziałeś, Overwatch, ale ja bym tutaj tą drugą grę zamienił na Call of Duty, Black, Black Ops'y, mm -hmm. ten tryb Blackout. Bardzo duże jest w tym skojarzenie połączone z Overwatchem i skoro Black Ops może sobie po prostu wyjść jako pełna gra bez trybu fabularnego za 250 zł, to moim zdaniem jakby wypuścili tego Apex'a za wiecie, w tej granicy tych, tych niższej kategorii 150-160 zł, to ta gra by się sprzedała, aczkolwiek byłby tu problem z tym, że, że tak jak mówiliście o marce elektronikarce i o ich renomie i o tym, jak ludzie już do nich podchodzą, byłby problem. I w tym momencie, jak oni wystartowali z free-to-play, to też to, to czał w dziesiątkę z dnia na dzień od ogłoszenia, że taka gra wychodzi, mogliście ją pobrać i grać. Ja bym taką grę kupił, spokojnie. Najpierw musiałbym ograć, jakieś demo czy coś takiego i po, po paru minutach, jakbym zobaczył to, co zobaczyłem, to spokojnie bym zakupił pełną wersję, bo spokojnie taka gra za 150-160 zł to jest. To, no, widać, że to jest dobra produkcja, także nie, nie, nie, nie kupujecie jakiegoś, wiecie, wiecie, no Tyle za Fortnite a na przykład bym nie dał. No, za to tak samo bym nie dał, ale akurat w Fortnite settings mi się kompletnie nie podoba, szczególnie, że, że jeszcze jest to budowanie, a do tego no po prostu mi to nie pasuje. Ja wiem, że to może się dobrze sprawdzać i tak dalej, można sobie fajne rzeczy z tym robić, ale, ale po prostu mi to osobiście nie pasuje. No tak, myślę, myślę że do tego Apex'a będziemy chyba pomału kończyć. Jak widzicie mamy... Mamy do czynienia z, naprawdę z bardzo dobrym tytułem, yy, tytułem, który w sumie tak wpadł i, i w sumie było do, o nim dosyć cicho. I ja powiem wam, że, że nawet go ściągałem, to, to tak, to tak, no po prostu go ściągnąłem, dobra tam odpal, dobra odpaliłem go, o fat i tak powiem wam, że po paru grach naprawdę bardzo przyjemnie mi się w to grało, więc więc yy, myślę, że ka każda, każda osoba powinna sprawdzić ten tytuł, szczególnie nie wiem, jeżeli jest urażona do Battle Royale ponieważ to jest naprawdę przyjemny lightowy Battle Royale w którym można naprawdę grać fajnie z ekipą ja myślę, że każdy każdy użytkownik konsoli, oh który, który tam, nie wiem, lubi jakieś multiplayerowe gry, to, to, to może sobie spokojnie próbować ze znajomym. Sam mam ta, takich znajomych, którzy praktycznie w ogóle nie grają, grają tylko, nie wiem, powiedzmy tylko w FIFA i nawet oni mi zaproponowali, żebym to z nimi spróbowała, więc to tylko świadczy o tym, jak lightowy jest to tytuł i w sumie jak jest przyjemny i dobrze... Dobrze zrobiony. Więc słuchajcie, no, Apex jak najbardziej polecamy. Ja tylko jeszcze na zakończenie chciałem dodać, że bardzo się cieszę właśnie z tego, że, że ten Titanfall poszedł do góry. Ja tam właśnie też czytałem, że, że, że dwójkę, teraz wszyscy się na dwójkę rzucili, no bo to jest tam podobny chyba świat. Z tego co się orientuję, no i, no i jest wielki boom, już już są zapowiedziane za nowe gry, przynajmniej jedna nowa gra właśnie w świecie Titanfalla, to nie będzie Titanfall 3, ale, ale będzie coś innego właśnie związane z tym, no to też jest jakaś tam pozytywna sprawa, ponieważ ja ten świat bardzo lubię i bardzo żałowałem, że Titanfall nie, nie sprzedaje się tak jak Call of Duty, bo to jest taka najbliższa gra, one, one, one są najbardziej do siebie podobne i, i, i szkoda, że, że szybko zrezygnowali z jakiegokolwiek supportu tej gry, aczkolwiek wiem, że ludzie grają i, i, i cały czas ten tytuł jest grywalny, no ale ostatnio był częściej niż więc Apex jak najbardziej polecamy. Słuchajcie, no nie wiem, chcecie powiedzieć jakieś rzeczy, czy ja mam powiedzieć super. E, więc ja mogę o czymś powiedzieć. E, słuchajcie, e, tak jak mówiłem. E, dawno, dawno temu grałem sobie w, w samociki, więc to jest, naj, naj, naj, naj, naj, to jest. To jest najlepszy czas, żeby sobie troszeczkę o nich powiedzieć. Więc e, chłopaki, tak możecie sobie iść w ogóle tak. To jest sobie pogramy w jakieś gry. E, e, szkoda, szko, szko, szko, szko, że nie mam tej gry, bo, bo w tobie się fajnie grało w paroszu. To jest ko kooperacja. Słuchajcie, chodzi mi o Aces of the e, Love Squadron. E, słuchajcie, to jest gra, ona, ona, ona już e, wyszła, bodajże, 2 czy 3 lata temu, ona miała inny podtytuł teraz ma normalny podtytuł znaczy ma taki podtytuł no i słuchajcie, w tej, ta gra polega na tym, że latamy sobie jakimiś tam małymi samolocikami oczywiście lecimy w górę takie beat 'em up I, i słuchajcie no i pokonujemy tam jakieś tam levele plansze. mamy pięć dużych rozdziałów w każdym z tych rozdziałów jest pięć mniejszych leveli, które zakończone są na ogół bosem. No i słuchajcie, gra jest, gra jest taka dosyć kolorowa, dosyć przyjemna, jakaś tam nawet fajna kreska jest tego. Możemy grać do czterech graczy. No i każdy ma tam jakiś swój samolocik, i, i na no i, no i po prostu poruszamy się w górę i strzelamy do przeciwników. No i dlaczego ten tytuł może być lepszy niż inny? Ze względu pierwsza rzecz to jest to jest taka rzecz, że każda postać ma jakieś tam umiejętności i te umiejętności możemy sobie jakoś tam polepszać no i one mają dosyć duży wpływ na grę i, i i to jest dosyć fajna właśnie taka zależność w takich grach, bo grałem kiedyś dużo na automatach w tego typu gry i, i nie miałem takiej możliwości. Fakt, faktem to było dosyć dawno, aczkolwiek fan z grania był podobny. Druga sprawa to to są czasy, bo tam w, w grze jest normalnie jakaś tam fabuła i to są czasy jakieś tam ZSRR i, i tego typu klimaty. Z, czym, że, z tym, że zrobione na, na, na takie ostre przemrożenie oka, tam jakieś w ogóle ufa, atakuje, jakieś tam swastyki są tego typu rzeczy i jest to dosyć, dosyć komicznie pokazane do tego stopnia, że nawet tam przeciwnicy są, są, są dosyć ciekawie zaprezentowani, oni tam jeden taki przypomina trochę jak Hitlera i wiadomo o kogo chodzi czy, czy są jakieś tam też kobiety poprzebierane po w jakieś różne takie stare właśnie niemieckie płaszcze. No, Słuchajcie, więc mamy sobie właśnie jakąś taką gierkę. Powiem wam, że ja ją splatynowałem, w ogóle strasznie dużo godzin w nią pograłem, no ale właśnie chciałem tą tą platynę zrobić. Powiem wam, że ona jest dosyć prosta, aczkolwiek jak przejdziecie sobie tą gierkę jesteście tak ostro dokoksowani, do, do no to, to robi się zdecydowanie za łatwa. Tam oczywiście są jakieś poziomy trudności, można sobie coś tam ogarnąć. Okay. Ale, ale nie jest to jakoś tam... No, myślę, że, że możecie sobie grać na tych wyższych poziomach, kiedy będziecie mieli jakąś dobrą, dobrą ekipę. I powiem Wam szczerze, że, że właśnie na, lokalnie to jest bardzo fajna gierka, żeby właśnie sobie z kimś pograć. No bo siadacie na kanapie i sobie strzelacie do góry. Dosyć miło, łatwo i przyjemnie. Sami siedzimy tutaj i zastanawialiśmy się, co lokalnie grać. Mieliśmy parę, parę dosyć fajnych tytułów, które sobie spróbowaliśmy. Myślę, że gdyby była ta gra, to by, byśmy ją na, na pewno spróbowali, bo ja bym powiedział, żebyśmy, żebyśmy ją sobie ogarnęli. E, szczególnie, że, że, że, że naprawdę jest dobry feeling strzelania. Tam, tam są jakieś power upy, jakieś takie różne rzeczy. E, no i te skille i, i każda postać ma inne umiejętności. Jedna leczy, jedna broni. E, no, i, no i to też jest taka troszeczkę mała kooperacja, że, że te, te umiejętności w sumie razem e, w jakiś sposób może być przydatna. no Gra, gra grę jak najbardziej polecam. Myślę, że to jest taki siódemkowy tytuł. Nie ma tam jakiegoś wielkiego szału. Ja go przechodziłem samemu. W ogóle całą grę przechodziłem samą. Ale powiem wam szczerze, że, że to jest raczej nastawiona gra na kooperację. Szczególnie, że... Siódemkowy tytuł. Taki z Androida taki, no ale to słuchaj, no to jest indyk, nie? To opowiadasz o grze Dwadek, gdzie gdzie chodzisz stateczkiem i strzelasz? Tak, ale to nie chodzisz stateczkiem i nie ty nim czas, latasz. Ty cały nim cały latasz. tym cały opowiada, o, ja bym wolał już chodzić w takim razie, byłoby no Ale, gra, ale to jest to, latasz za, którą zapowiadał o trzech odcinków O trzech odcinkach grę z Pegasusa recenzuje, Chcę ale, no, ale słuchajcie, nie. jest podciągnięta do... Słuchajcie, słuchajcie. Ja myślałem, że my tu normalnie mówimy o grze typu Ace gdzie widzisz, co nie, ale to, ale poczekaj, ja jeszcze, My, ale ja jeszcze nie skończyłem, ale jeszcze ja ja nie skończyłem. Nie, ja jeszcze ale nie skończyłem Mamy ten sam. E, Słuchajcie, e, poczekaj, bo teraz mi się coś fajnego przypomniało w związku z tą grą, z tą grą jak ją odpaliliście. E, e, e, no podejmij. Nie, słuchajcie, dobra, no mniejsza o to. E, gra jest jak najbardziej przyjemna, nawet jak, no ale to, to przecież są stare tego typu gry, E, które po prostu latasz do góry, plansza no, ci się okay, zmienia a ty to sobie ten ale no, no, to nie... a przepraszam, a my w dzisiaj w co graliśmy? No właśnie do tego Sports chciałem Legends? Przejść. czy chciałem przejść... w coś tam przejść chciałem do tego co dzisiaj graliśmy, bo testowaliśmy siedząc prawie cały dzień razem mnóstwo gierek raz, że parę tytułów trzeba było po prostu opatrzeć, obadać, a, a, a dwa, że potem szukaliśmy popierdółek które miały nam dać trochę radochy na trzy pady przed jednym telewizorem i tutaj się Tomek wykazał i wyszarpał kilka gniotów na, na PS4, coś tam też się robiło o Xboxa. i w sumie się zastanawiam czy nie byłoby dobrze, korzystając z takiej okazji o... To nie byłoby głupie, no. O, o tych dwóch czy trzech tytułach powiedzieć choćby parę, parę zdań dlatego, że ja kompletnie nie wiedziałem o takich tytułach i jak to słusznie stwierdziliśmy, no ni ty tych gier byś nie kupił, gdybyś spojrzał na zrzut ekranu tego jak, jak ta gra wygląda, tak? Ona po prostu musi swoją rozgrywką gdzieś tam się w to wbić i, i nawet mamy wciąż odpaloną ps 4 która pokazuje wbite dzisiaj jakieś randomowe trofea z, z przyczyn takich, że po prostu się dorwaliśmy do tego i nie byliśmy w stanie się oderwać. Z tej przyczyny też zaczęliśmy nagrywać przed północą dopiero, bo, bo ciągle jakieś były kolejne rozgrywki, rozgrywki i tego typu rzeczy. Tak? Znaczy więc... też zacznijmy od tego, że, że o dziwo gier koopowych, żeby grać sobie na kanapie wcale aż tak dużo nie ma. tak? I większość z nich to jest właśnie indyki, które oprawą swoją graficzną naprawdę nie powalają, a wręcz zniechęcają do zakupu. A jak włączy się taką grę, no to... Po prostu jest jakaś ciekawa mechanika, która rozpieprza system tak? w jakiś mm. sposób i, i czy w sposób zabawny. Yy, moim zdaniem największe wrażenie zrobiło te, te, te takie yy, gumowate postacie. To gangbist. No. okej. Okay. Yy, z kiedy jest ta gra w ogóle? Jak, jaka jest jej geneza? Z, z, jeżeli skąd to się jeżeli, jeżeli chodzi o grę yy ogólnie ona na początku wyszła na, na komputer, tak? Na komputery. Na konsolach jest od jakiś no nie wiem, mogę strzelać, ale domyślam się, że jest spokojnie od dwóch, może, może troszeczkę krócej lat. Ale ona się pojawiła na konsolach z dnia na dzień, po prostu, z dnia na dzień, tak? Tutaj Krystian pokazuje paluszkiem profesjonalnie, że od 2014, tylko że tak jak mówię, ona się pojawiła na początku tylko na komputerach, więc spokojnie myślę, że to strzeliłem, bardzo fajnie. W tym od dwa lata. No i to jest gierka typu wrestling, tak? Mamy, mamy od, od tam powiedzmy dwóch do nawet chyba widziałem, że 10 osób naraz na ekranie możemy się bić, bo po prostu to jest bijatyka, tak? Bliżej jest do wrestlingu niż czy, czy do takiego Tekena. Ale to, co rozbraja, to jest po prostu komiczność tych ruchów, bo... Mm, Żelki, to no, nazywamy je żelkami, tak? te ludziki. Zachowują się jak żelki, jak, jak pijane ludziki. Znaczy one mają w ogóle taką specyficzną bardzo fizykę ruchu. Spierdoloną. <głos> Oczywiście, że spierdoloną, ale tam nie, nie polega to na tym, że ty wyprowadzając cios wykonujesz jakiś zamarkowany ruch, tylko po prostu jakiś wektor, nazwijmy to ruchu nadajesz swojej pięści tak? i ona może trafić w twojego w swojego, w ciebie w ścianę, w ruch i tak, tak. dalej <laughs> rozegraliśmy czy sami ze sobą, czy potem z multiplayerami jakimiś randomami kilka kilkanaście meczy drużynowych i one były wygrywane lub przegrywane w sposoby totalnie odjechane. Tak? Jeden był wygrany tylko i wyłącznie dzięki temu, że na planszy, w której dwie ciężarówki sobie jadą autostradą, ja na początku samym swojej rundy zrzuciłem się z tej ciężarówki, złapałem się butnika i do końca rundy na niej wisiałem, dlatego, że pozostałe osoby tłukły się na dachu i gdzieś tam pospadały i zostały pozdejmowane przez jakieś tam banery reklamowe. Tak? A Wszystkie ruchy, które wykonują te postacie są po prostu bardzo umowną fizyką naruszone, ale jednak to czuć, że, że to jest model fizyczny, tak że to nie jest po prostu, w żaden sposób to nie przypomina Mortal Kombat. Jeżeli miałbym do czegokolwiek to przyrównać, to jest po prostu do nadawania ruchów jakimś postaciom, takim w śmiesznych gierkach flaszowych, które się kiedyś gdzieś tam pojawiały. Tylko, że jeżeli faktycznie ten punkt pięści czy tam głowy gdzieś trafi w tą drugą postać, to może ją ogłuszyć, może ją podnieść i tak dalej. Gierka jest idealna pod takie sytuacje, jak mamy dzisiaj, tak, że, że spotykamy się w trójkę, e, każdy ma jakąś historię z grami w mniejszym lub większym stopniu. Jest związany, ale no wzięliśmy grę, w którą ja troszeczkę grałem. Krystian i Rafa w ogóle pierwsze raz ją na oczy widzieli i no po prostu od pierwszej minuty zatrybiło, zaczęliśmy grać, śmiać się, się i no i no jak jak szukać jakieś gry na, na imprezy typu właśnie e, zakrapiane czy coś na stylu Gangbis, jest pozycją obowiązkową jak dla mnie. tak To jest śmieszna gra, którą bardzo łatwo się gra, ale też jak chcemy się nauczyć w tą grę grać, to też jest pole do manewru, bo e, to jak niektóre postacie, jak niektórzy gracze grają w tą grę, bo jak graliśmy przez one, no to jest masakra. Potrafią robić jakieś salta do tyłu, wiecie, obroty, kopnięcia w powietrzu. No mistrzostwo świata jak dla mnie. A drugą no właśnie grą Właśnie to salto jest najlepszym przykładem, tak? Tak, tak. tylko chcę mhm. zapiąć ten Jasne. temat. Musicie sobie zobaczyć to wideo jakieś z tej gry czy coś w tym stylu, ale wyobraźcie sobie, że nie ma przycisku do zrobienia salta. Tylko po prostu trzeba w taki sposób wprowadzić tą postać w ruch, wykonując skok, wykonując jakiś przechył, wykonując ruch rękami, żeby ona się faktycznie obróciła i wykonała to salto. Tak jakbyście sterowali każdą kończyną z osobna, czy, czy coś w ten design. I to dopiero doprowadza do jakiegoś efektu. Więc jak ja zobaczyłem na jakiejś innej mapie, gdzie były dwie windy obok siebie i skończyła się walka na tym, że ja zostałem na jednej windzie i z niej nie spadłem cudem. Wróg został na drugiej. Mówię, no to zobaczymy co teraz. Poczekam na jego błąd a on się wspiął po linię kilka metrów w górę, po czym przeskoczył z jednej windy na drugą. Ja stwierdziłem, że to bardziej przypominało Spidermana niż te gluty, które tam po prostu chodzą. Glutowate postacie, które swoją drogą zajebiste mają skórki, bo są jakieś tam śmieszne, udające ludzików, koty, a nawet ryka i mortego, więc po prostu można sobie zawsze wybrać kogoś, kto jest dopasowany gdzieś tam nam do bliskiego charakteru. No i, no i, w, i ogólnie w całej tej grze właśnie najważniejsza jest ta fizyka. Ona robi całą robotę, bo nie wiecie do końca jak się te wasze postacie zachowają i to jest naprawdę śmieszne, co tam czasami odchodzi to jest, to jest poezja I, i powiem wam szczerze, że bardzo fajnie, że jest tutaj multiplayer ze względu na to, że my w trójkę byliśmy w jednym gangu i graliśmy na na, na przeciwną drużynę, nie? Tak, yy, któ którą po prostu tam znaleźliśmy sobie w internecie i powiem wam, że, że wtedy są jaja, jak musimy razem współpracować i, i po prostu zrobić wszystko, żeby, żeby się po prostu yy, żeby nie spaść z, jakiego, z jakiejś tam panszy czy, czy otoczenia, więc jak najbardziej gra jest z pewnością, z pewnością jakaś tania nie wydaje się tak. To znaczy ona, jakiś... ona normalnie około 70-80 zł na PlayStation Store kosztuje, więc to nie jest aż tak tani pieniądz. Ale myślę, że spokojnie, jak, jak macie ekipę, która często się spotyka ze sobą, no to, to no, no musicie zainwestować w tą grę. No, obiecuję, że będzie taki, taki, taki. No... Czy znaczy wystarczy poczekać no, na przcenę na PS Store Bo jeżeli oni tam rzucają 1500 gier w przecenie, to podejrzewam, że to jest wtedy do wyjęcia za dwie dychy albo 15 zł, no ale, Może ale być. trzeba ten tytuł zapamiętać, więc y, po raz kolejny to się nazywa. Gang i, I pamiętajcie o tym, bo to się gdzieś tam kiedyś przyda. O ile oczywiście macie kilka padów w domu, tak? Bo to jest chyba podstawa. Tak. Słuchajcie, kolejną grą, którą, którą, którą dzisiaj sobie testowaliśmy i która też jest dosyć ciekawa. Nazywa się Jog. i Słuchajcie, to jest gra, w której grają tylko dwie osoby. Jedna, jedna stoi naprzeciwko drugiej. No i, ma, mamy jak, jak, to jest, to jest kompletny pixel art, więc, więc to nie wypixela, to nawet pod podkomodar 64 bliżej niż pixel art <głos> No trochę tak, nie, grafika to jest po prostu banał w zasadzie, ale, ale ona ma niesamowity miód płynność w ruchach tych, jak leci w 60 klatkach, są dwie postacie, które po prostu mają broń. Natomiast, wbrew pozorom, tak, przy tej totalnie upośledzonej grafice, to zakres ruchów tych postaci jest y, bardzo duży. tutaj u, Bliżej do For Honor niż, niż jakiejkolwiek innej grze na, na, na mieczyki. For Honor w 2D, nie? For Honor w 2D, dokładnie. Dlatego, że jeżeli chodzi o ruchy, to możemy tam sobie y, przede wszystkim y, miecz, który posiadamy ustawić w trzech pozycjach, które determinują to, jak zaatakujemy postać y, z naprzeciwka. Tak? Czyli tam wysoko, nisko bądź średnio. Możemy tym mieczem rzucić, możemy ten miecz wystawić w górę, możemy Yy, zrobić jakiś kopniak, kiedy wykonujemy skok albo podcięcie od dołu i naszym celem jest przeskoczyć bądź pokonać naszego yy, przeciwnika, który stoi naprzeciwko i biec dalej aż do końca mapy, czyli przez kolejne 5 czy 6 ekranów przy czym jeżeli go zabijemy, to on oczywiście odrodzi się przed nami. Jeżeli go miniemy, to to znaczy, że on nas będzie gonił, będzie miał nas za plecami, czyli możemy dostać tym mieczem w, wyrzuconym przez niego w kark, tak? Ale to jest niesamowicie dynamiczna rozgrywka, niesamowicie y, płynnie się odradzająca, bo od razu śmierć powoduje zalanie pikselową krwią tego fragmentu mapy i momentalnie wróg odradza się kawałeczek dalej po to, żeby znowu stanowić dla nas przeszkodę. Nie liczy się żaden licznik żyć czy coś takiego, natomiast liczy się fakt dobiegnięcia do końca mapy i z jednego końca na drugi się biega yy, tak naprawdę momentalnie, biega się bardzo yy, zaskakująco, bo bo można w jednym miejscu utknąć, trzy razy się gdzieś tam zderzyć, można wpaść w jakąś przepaść, można zostać dźgniętym w czoło, dostać mieczem, obuchem skopniaka i tak dalej, a kończy się to tak naprawdę tym, że ktoś nas przeskoczy i pobiegnie sobie na drugi koniec mapy yy, bo nie, nie damy rady go gdzieś tam, wiesz, yy, zblokować. I tak naprawdę nie miało znaczenia, czy złapałem się w tej grze z Tomkiem, który miał już doświadczenie i wystarczyło chwilę na poznanie tej mechaniki, czy z Krystianem, który yy, też pierwszy raz zobaczył yy, ten tytuł, to, to w obydwu przypadkach rozgrywka po prostu była zajebiście wciągająca i satysfakcjonująca. I to jest po prostu coś, co można przy piwie, przy drinku siąść z kumplem i przegrać to spokojnie, bez najmniejszego punktu wejścia wysokiego pół godziny, godzinę, dwie nie trzeba siedzieć, tłumaczyć jakieś tam yy, sterowania, bo jest ona kwestią, nie wiem, trzech może meczy, żeby, żeby okiełznać ją całościowo, jakie tam są yy, motywy do zachowania, ale nie nudzi mimo to, bo, bo, bo płynność tej całej rozgrywki, ona moim zdaniem to leci cały czas tam w 60 fpsach i jest dosyć ładnie zanimowana pomimo tego, że to jest yy, pikselówka totalna, tak? Ale z tym czasem, wiesz, że się szybko nie nudzi, to bym tak się nie rozpędzał, bo sam widziałeś, że graliśmy, graliśmy, ale w pewnym momencie przychodzi, dobra, wyłączamy, nie? Tak, nie to, że się nudzimy, tylko przychodzi ten moment, że, okej, okay, koniec starczy, bo co prawda tam... Ale u nas jest... siedział obok Krystian i mówił, dobra, już nagrywamy, więc to A, był tak. ten moment, kiedy skończyliśmy. Ja, ja, ja grą problemu. tak miałem, nie? Że, że, ja tą grę poznałem przez, e, mojego, mojego przyjaciela Adriana i też jak zobaczyłem, co on mi włącza, powiedziałem, weź, daj spokój, ja nie będę w to grać, nie? 10 minut później po prostu to wiesz, była walka na śmierć i życie, ale przyszedł też ten moment, OK, starczy mi, już, już, już koniec. Że to jest po prostu taka, takie główienko, które waży tam kilkanaście mega na dysku, ale jest po prostu fajne i w momencie, kiedy znowu będą jakieś tam wyprzedaże i znowu będzie do wzięcia za, za dychę czy za 15 zł, to naprawdę jest to warto wrzucić do biblioteki, bo, bo zwyczajnie się może kiedyś przydać, tak? o ile mamy tego drugiego pada, bo naprawdę tych gier nie ma, a, a jednak no magia takiej rozgrywki jest, jest niezastąpiona, jak się siedzimy i śmiejemy z tego, co się odpierdala na ekran. E, dokładnie tak. Ja, ja myślę, że to też bardziej chodziło o to, że jednak była nas trójka, a gra jest jednak tylko i wyłącznie na dwie osoby, więc ta jedna osoba, załóżmy, że ja niecierpliwiła, niecierpliwiła się, dlatego e, przeszliśmy do czegoś innego. Słuchajcie, przeszliśmy do czegoś innego, przeszliśmy sobie do Tower of Fall'a. E, gra była kiedyś na PS4 za darmo w Plusie, Eee... Czy znaczy To jest ogólnie słuchajcie, gra z 2013 roku. Jest to yy, protoplasta pierwszych Battle Royale wydane w wadę. <głos> <głos> tak zostało to, to dzisiaj przeze mnie ocenione. I, I w zasadzie jest dokładnie tym samym, czyli na mapie, która zajmuje cały ekran telewizora zostaną yy, zrzucone yy, no w naszym przypadku trzy yy, postacie, ale chyba domyślnie jest to do czterech do czterech, które są wyposażone tylko w podstawowy łuk i dwie strzały w tym łuku, czyli ograniczenie amunicji jest najważniejsze. Biegają, skaczą po ścianach, odbijają się, mogą spadać sobie z dołu planszy na górę i z powrotem tam gdzieś tam od góry uderzać jak Mario kogoś w czoło, tak, żeby, żeby go gdzieś tam zabić, mogą z lewej na prawo przeskakiwać. No i po drodze jest jeszcze po, po chwili kilka skrzynek, z dodatkowym orężem, z broniami ze specjalnymi rodzajami strzał, czyli no typowy Battle Royale, tak? Yy, bo walczymy, co prawda przy czterech postaciach, ale, yy, ale do tego, aż ostatni gdzieś tam nie zginie i aż nie zbierzemy, potem przez kolejne rozgrywki sobie ileś tam punktów, nie? Więc yy, jest kwestia faktycznie tego zbierania tej bro broni. Yy, i no tutaj się nie sposób nudzić, naprawdę się nie sposób nudzić yy, niesamowite jest też tempo tej rozgrywki, to jest znowu to co, co bardzo, za czym bardzo mi się tęskni, jeżeli chodzi o te duże tytuły, jakieś tam ekrany loadingów, jakieś cofania się w rozgrywce i w ogóle yy, problemy fabularne, bo tutaj po prostu non stop grasz, jeżeli jest przerwa w grze, to ona trwa sekundę tylko po to, żeby wyświetlić punktację obecną po, po, po ostatnim meczu, nie? jeżeli chodzi o rozgrywkę to mechanicznie powiedziałem ale co co, co jakby znaczy, was e, e, najbardziej w niej ruszyło przede wszystkim emocje związane z tą grą no bo jednak cały czas jesteśmy w ruchu, to jest czas rzeczywisty, wszystko się dzieje oczywiście na jednej planszy, którą mamy całą przedstawioną na jednym ekranie no i każdy skupia się na tym, żeby, żeby nie zginąć, żeby dobrze kogoś tam nie wiem zabić czy właśnie spać z niego z góry no i, i powiem wam, że je, jest tu trochę emocji e, z tym związane i właśnie o, o to w tym chodzi gra, gra jest bardzo dynamiczna i szybka więc jest nieprzewidywalna nie? to bardzo nieprzewidywalna, chodzi. tak ja po prostu sobie spadłem gdzieś tam z góry i kogoś zabiłem i, i, wow. no, no, no i, no i zginął no, no. nie jest taka nieprzewidywalność, że wy nie macie na to wpływu ona wymaga naprawdę ostrego refleksu jeżeli w taki sposób wylądujesz, że, że zaczynasz spadać w dół mapy to wystarczy, że się ogarniesz i, i zaczniesz gałką gdzieś tam sterować łukiem w ten sposób, żeby strzelać pod siebie albo albo coś, jakoś wykorzystać tą sytuację i jesteś w stanie mm, przy naprawdę bardzo dużej dynamice no przekuć to gdzieś tam na swój sukces, tak? chociaż oczywiście y, zamieszanie powoduje, że jest tu jakaś losowość. Przy czym, o ile ten y, nit który omawialiśmy przed chwilą jest grą stricte na dwie osoby i tutaj więcej nie pogramy, tak jeżeli chodzi o o tego naszego battle royala, który znowu, jak ma na te, to, jak, Towerfall, Towerfall, tak? Jeżeli to. chodzi o Towerfalla. To dla mnie to jest gra zdecydowanie na co najmniej trzy osoby. Uważam, że na tych mapach dwóch graczy to zwykle nie, nie, to, to, to było mało, tak. No bo to jest sytuacja, wiesz, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta, Dokładnie, ale nie i zawsze. I nie nie. Do tego, do tego no trzeba nie. zmierzyć, że przy trzech się robi zamieszanie, bo ty sobie upatrujesz cel na, na konkretnego, a, a zwykle gdzieś tam od kolejnego dostajesz w dupę i to jest kwestia, czy to się rozwinie. Faktem jest też, że rozgrywki są bardzo szybkie, bardzo krótkie i w momencie, kiedy od razu na początku jakimś tam przypadkiem, załóżmy, jedna osoba ginęła, to nie wydaje mi się, żeby kiedykolwiek dłużej niż pół minuty czekała na rozstrzygnięcie rozgrywki i kolejną rundę. Bo, Sz Szczególnie, to... że tam dochodzą dodatkowe pułapki, jeżeli gra jeżeli gra, gra się zbyt przedłuża. Kolejną rzeczą właśnie w tej grze dosyć fajne było to, że jeżeli ktoś miał na, naprawdę jakiś tam słabszy wynik, to każdą nową grę zaczynał z dodatkową tarczą i, i trochę go w, w gra w jakiś tam sposób uprzywilejowywała w stosunku do, do graczy, którzy wygrywa, wygrywali. A i skórki, skórki postaci są bezpłatne, więc w odróżnieniu od dzisiejszych battle royale nie trzeba tutaj żadnych DLC tam dokupować. Można e... się zmieniać. Tak, no i gra ma bardzo dużo tych aren, tych, tych plansz, na których my odgry, rozgrywa się gra. Poza tym tam jest sporo trybów, bo jest jakiś tam Thief Deathmatch, Last Stand... Eee, czy, czy my, jakiś, my, my graliśmy chyba w jakiegoś deathmatcha, czy, czy w coś w tym stylu, ale tam chyba jest 4 czy 5 trybów, poza tym jest jakiś single player, więc naprawdę jest w tej grze co robić eee, myślę, że, że, że, że jest stosunkowo ciekawym tytułem bardziej takim skillowym, ale, ale przez to dającym myślę, że więcej satysfakcji eee, Słuchajcie, kolejną grą, o której, której powiemy, to jest taka popierduka, Nazywa się Lovers in, in a Dangerous Space Time. Ja, ja w ogóle, jak, jak Tomek odpalił, dobra, chodźcie, to sprawdzimy. Ja, ja większość ogóle. ma, nie? To z tych, co wam pokazywałem, że jak włącz, widzieliście, co ja włączam, to się pewnie za głowę. Nie, panuś... ja w ogóle z, z, z, z, <głosyll�that> tak zastanawiałem się, bo w, w to grać. Słuchajcie, to jest, to jest w ogóle gra Lovers, to jest w ogóle gra. Kolejny protoplasta naszego Star Treka w tak? <gry> Który jest o wiele lepszy, nie? Słuchajcie, to, to jest gra, która, która po prostu, no jesteśmy na jakiejś tam planszy 2D. Słuchajcie, jesteśmy na dużym statku, po którym chodzimy, to, to znaczy, tak... ten duży statek to jest kulka. Kulka która W środku ma wykreślone załóżmy dziewięć kwadracików połączonych drabinkami, jak w jakiś tam starych grach, wiecie, Pegasusowych ale Was jest tylko troje i w każdej kabinie jest jakiś moduł, załóżmy do obsługi działka na początku, potem do obsługi silnika, potem do obsługi tarczy czy czegoś jeszcze. I musicie po prostu biegać po tych drawnikach i obsługiwać na raz tylko tyle yy, różnych modułów, czyli z tymi działkami bądź innymi rzeczami, które jesteście w stanie. Natomiast, żeby obsługiwać tarczę, to też nie jest tak, że cały statek jest chroniony tarczą, a jedynie jego wycinek, załóżmy 20% i ta tarcza jest obrotowa, więc musisz cały czas reagować na to, które elementy statku będą chronione. Działka są umieszczone po czterech, jak to się mówi, rogach koła. W związku z tym też nie jesteś w stanie przestrzelić się z, drugiego, z jednego końca na drugi. Musisz przebiegać się przez statek i do innego modułu podejść. a w czasie, cały czas jakiś tam kapitan musi operować yy, tym statkiem. Jeżeli gdzieś nie wie, gdzie polecieć, to musi zostawić silnik, pójść na mapę i, i dopóki nie będziemy czwartego gracza na rolę nawigatora, to nie spojrzy sobie w mapę, gdzie ma lecieć. I na początku ta rozgrywka była bardzo powolna, ale no umówmy się. no to, łatwo. to Odpaliliśmy łatwo. Pierwszy, yy, pierwszą planszę i, i się dziwiliśmy, że o, nauczyliśmy się jakiejś tam mechaniki, nie? Tylko, że po chwili zaczął się znowu solidny wpierdol i nie wiedzieliśmy, co się dzieje na, na, na mapie i autentycznie znowu dynamika i mnogość tego, co się działo na ekranie spowodowało, że to przyniosło wielokrotnie więcej emocji niż porównywalny w kwestii jakimś tam podziału zadań równolegle wykonywanych Star Trek, tak, którego ostatnio ogrywaliśmy. Bo pod tym kątem mechaniki to, to, to akurat było cholernie podobne, nie? No tak, tylko że wierzę. Eee, poza tym e, cały czas e, do tej gry dochodziły nam dodatkowe moduły, dzięki czemu nasz statek był bardziej zajebisty i to wprowadza dodatkową rozgrywkę do gry, przez co mieliśmy więcej, więcej, że tak powiem, rzeczy do ogarnięcia na tym statku. Poza dzia działami mieliśmy jakieś jakieś tarcze, musieliśmy ruszać tym statkiem i to, i to zawsze jedna osoba robi konkretnie jedną rzecz, w związku z tym trzeba było szybko latać na tym statku z, z jednego miejsca do drugiego, żeby po prostu ten statek nam jakoś funkcjonował i żebyśmy w żaden sposób nie zginęli, więc na, na początku nam się wydawało, że to jest w ogóle jakaś tam prosta gra, ale później, później trochę nam dała w kość, przez co ta rozgrywka była po prostu bardziej ciekawa i już nam się tak nie nudziło jak na początku, więc słuchajcie, to, to jest stosunkowo ciekawy tytuł, dosyć fajnie wygląda. Można go spróbować, tak, tak do gry e, lokalnie, ze znajomymi jak najbardziej. Myślę, że dwie osoby to, to, e, to jest za mało graczy, tam musi być minimum trzech. Dokładnie e, no standardem w tej obsłudze statku jest 8 modułów, z czego cztery stanowią uzbrojenie, tak? więc dwie osoby może być ciasno, a statki na różnych etapach różnią się oczywiście ścieżkami, więc to nie jest tak, że zawsze, zawsze wygląd tego statku jest identyczny, nauczycie się raz i to, to się tam nigdy nie będzie zmieniało. No, więc jak najbardziej możemy wam ją polecić, ale, ale, ale nie stawiamy ją wyżej niż tytuły, które wcześniej powiedzieliśmy. I słuchajcie, myślę, że już na zakończenie Powiemy sobie o takiej wisieńce na torcie. Kostce w szklance whisky. Na przykład. Gra nazywa się Overcooked. Pewnie sporo osób o niej słyszało, ponieważ jest stosunkowo popularna, szczególnie, że niedawno wyszła druga część. Słuchajcie, no, no gra polega na tym, że prowadzimy tam jakąś restaurację, no i, i każdy jest tam jakimś kucharzem, no i, no i właśnie w ramach współpracy musimy e, przygotowywać jakieś tam posiłki i zamówienia, które które nam się pojawiają. No i, no i każda osoba jest odpowiedzialna za inną część. W zależności od tego oczywiście, jak tam sobie ustalicie. Jedna osoba na, na przykład może kroić warzywa, druga osoba może, nie wiem, smażyć mięso, trzecia może mieć naczynia i, i, i tworzyć z tego danie, czwarta może gotować zupę. Słuchajcie, tu jest, tu jest dosyć ciekawy zakres obowiązków. I tak na dobrą sprawę każdy robi tutaj zupełnie co chyba, innego. Chyba się ci coś pojebało. Zakres obowiązków w ogóle nie jest ciekawy, bo sprowadza się do krojenia cebuli, pieczarek i ewentualnie mięsa, tudzież wrzucania go na patelnię albo mycia naczyń, więc to nie jest ciekawy zakres obowiązków. Ale ciekawe jest to, jak są zaprojektowane plansze, dlatego że każda z planszy ma jakiegoś twista. Albo jest to stół, który dzieli ekran na dwie części, albo jest to ruchomy stół z taśmą przesuwną, który dzieli ekran na dwie czy trzy części, albo jest to trzęsienie ziemi, które powoduje, że okresowo plansza dzieli się na pół i z jednej części nie można się dostać na drugą, tylko ewentualnie zrzucić coś na dół. Że posiada różne stoły, że posiada wąski korytarz jedyny sposób ruchu to jest bieganie dookoła, że w najróżniejsze sposoby są różne ograniczenia do waszego ruchu wprowadzone i grając w dwie czy trzy osoby musicie się po prostu dzielić, w którym momencie jesteście we dwóch na jednej stronie, w którym momencie jeden zostaje najbardziej ogarnięty, żeby robić jakieś zadania i nie sposób tego wymasterować, jeżeli to nie będzie naprawdę dopasowana współpraca do danej planszy, tak? bo, bo, bo aż Poziom, jakby do którego doszliśmy, i przy tym faktycznie przysiedzieliśmy dzisiaj najdłużej, był na tyle wymagający, że aż z ciekawości się zapoznaliśmy z materiałami z wymasterowanych najtrudniejszych poziomów z tego tytułu, bo bo chcieliśmy zobaczyć, jaki po prostu ten poziom jest wymagany. I faktycznie wtedy synchronizacja jest taka, jak, jak w dobrej knajpie, tylko że sterowane padem. Oczywiście postacie sobie tam biegają dosyć swobodnie, ochoczo, można sobie liczyć na dużo utrudnień, bo, bo wiecie, jak to w grze komputerowej, to czasami będziemy gotowali na lodowej krze, po której się okaże, że są poślizgi albo gdzieś tam na innych jakichś dziwnych rzeczach z losowymi e, przeszkadzajkami, ale faktycznie tytuł, który wciąga od samego początku i, i bardzo prosta mechanika, bardzo szybko się przeradza w cholerne wyzwanie. E, a chyba takim największym plusem jest to, że grać w dwie osoby można nawet na jednym padzie. E, wymaga to co prawda czasami całkiem nieswojej e, bliskości, <głos> którą nie, na którą nie byliśmy gotowi i dlatego nam źle wychodziło. E, tak, bo do, do Xboxa zabrakło nam jednego pada dodatkowego. E, niemniej jednak jest to fajny tryb nie, niespotykany we wszystkich grach, a tutaj do sterowania tak naprawdę potrzebujemy tylko e, gałki i dwóch e, triggerów, bo, bo dwa, dwie czynności mamy do wykonywania e, i można tego pada po prostu dzielić na pół. tak, Więc to jest też... Bardzo fajna rzecz jest jest to, że właśnie mówiliśmy dużo o organizacji pracy i, wiecie i zgraniu się, ale jedno co mi się zawsze podobało bo jest to, że w pewnym momencie przychodzi taki pierdolnik, że wszystko co sobie zaplanowaliśmy i wszystko co dobrze działało się kompletnie diametralnie zmienia i musimy się od nowa odnajdywać wiesz, w nowych sytuacjach I, i to naprawdę bo wiesz, jakby te plansze właśnie się nie zmieniały, jakby nie było tego czynnika losowego to byśmy szybko bardzo wykumali system, który byśmy robili w 100% byśmy wszystko przechodzili, a to, że w pewnym momencie wiesz, czy stoisz po lewej stronie i akurat cię odcięło od nas i były, i byliśmy wiesz, w najmniejszym, najważniejszym punkcie, gdzie musieliśmy wydać dania albo coś pokroić, to fajne jest to, że szybko zaczynamy improwizować. Nie? I, i to, jest, to jest genialna rzecz. Improwizacja w kuchni, myślę, że w takich Hell's Kitchen czy innych te programy naprawdę nie są aż tak mocno reżyserowane, bo wiecie, takie małe drobnostki, jak na przykład, wiesz, mięso zostawione na patelni, które każdy olał i zaczyna się palić, robi taki zamęt w kuchni i w systemie, wiecie, naszej pracy, że to to jest masakra. To jest, no to jest genialna sprawa. Losowość w tej grze. Losowość i improwizacja. Ja, ja jeszcze powiem, że to jest właśnie też taki tytuł, bo z tego co się orientuję, to chyba graliśmy w dwójkę. Dopiero jak trzecia osoba doszła, to, to zrobiło się troszeczkę łatwiej. No i ja myślę, że w cztery osoby to już, to już w ogóle będzie fajnie to zrobione. I właśnie mam wrażenie, że w późniejszych poziomach, jeżeli nie macie wystarczającej ilości graczy, to nie przejdziecie tego tytułu, no bo po prostu będzie za dużo, tych czynności naprawdę jest dużo do wykonywania, trzeba no to robić... Mapy są zaprojektowane pod cztery osoby, umówmy się, że, że to widać na niektórych mapach, że jest pod dwie osoby rozpisana i trzeci to w ogóle by tam jakiś dobrobyt wprowadzał, że jest mapa zaprojektowana na trzy strefy, lub właśnie na cztery w późniejszych strefach, ale to nie zmienia faktu, że to nie jest gra do przechodzenia i do tego, żeby ją wymasterować na 100 punktów, odkryć wszystkie plansze, a równie dobrze się będziemy bawić, jeżeli powiedzmy jest nas dwoje, na skupieniu się na tych planszach dla dwóch osób przeznaczonych. Tak. Tyle, że nie jest to jakoś mocno oznaczone w grze i wyszczególnione, które plansze są dla dwóch osób. Ogólnie gra robi naprawdę dobre wrażenie. Fajnie, fajnie działa ta współpraca. Tytuł jest taki trochę z przymrużeniem oka. Może nam się coś tam zjarać, trzeba, trzeba ma, mamy gaśnicę, możemy to gasić, ogólnie trzeba naprawdę robić wszystko bardzo, bardzo, bardzo szybko. I, i, i właśnie to jest taka fajna współpraca, bo, bo cały czas też poza tym, że gramy to rozmawiamy między sobą, co robimy, jaką przyjmujemy strategię do, do tej planszy, więc jest co robić i naprawdę ten tytuł można bardzo fajnie masterować. Ma, do, ma dosyć fajny potencjał w tej sprawie. Słuchajcie, więc Overcooked jak najbardziej polecamy. Czy jeszcze w coś graliśmy się, chłopaki? Mhm. Mm Graliśmy jeszcze to, to na Switchu w Timberman versus No, no ale... Timberman to już, proszę cię, ta kulka była fajniejsza <gry> co Tak, ta kulka się nazywa Astrobers. Niedźwiadki na kuli. No wariacja boi. na temat trona, nie? No. Aha, no dobra, ale to mikroskali, bardzo mikroskali, no. bo ta kulka była wielkości, <gry> wiesz. Tak, ale, ale o tym nie musimy mówić, bo, bo to nie jest jakiś tam tytuł, w który... Nie, jest, nie, nie ten, nie ruszamy. Okej, okay, dobra, więc słuchajcie, myślę, myślę, że tym akcentem będziemy kończyć dzisiaj wyjątkowo krótszy odcinek no ze względu na to, że już na, naprawdę jest stosunkowo późno a noc się dopiero zaczyna w związku z tym też nie mamy jakiegoś otwartego otwartej głowy dzisiaj do, do nie wiadomo jakich E, naszych wywodów. Ja dziwię, nie, jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to i tak jesteście zajebiści. To tyle Krystian chciał tak. powiedzieć. Tak? Bo... Mniej więcej. No ale najgorsze to... jest to, że, wierzę, że, że po takiej ilości, co wypiliśmy, to ja się dziwię, że my przez ten odcinek otrzeźwiliśmy, a nie, wiesz. No, no tak, bo, bo no. trzeba było lać. No, e, Tak czy siak e, będziemy kończyć e, 129 odcinek podcastu Bezimienny. E, standardowo e, w, wchodźcie na bezimienny.pl Sprawdź, jaka, jaką grę miałem na, na Switcha, co? Tobek, p -p pamiętasz? Poczekaj, ale to poczekaj. Najlepiej mi ją zapisz. Standardowo wchodźcie na bezimienny.pl tam, tam wrzucamy odcinki. Poza tym jesteśmy na Facebooku. Mamy naszą grupę, Facebook grupę Facebookową i nas jest coraz więcej, więc wchodźcie. Ca cały czas staramy się coś tam pisać różne ciekawe rzeczy no i, no, i, no, i, no i oczywiście piszcie do nas maile bezimienny podcast maopa.gmail.com no i słuchajcie najlepszego radia na świecie, czyli Black Widow Radio tam nas też usłyszycie i tam nas też znajdziecie, no i, no i my staramy się jak zwykle nagrywać co dwa tygodnie myślę, że teraz będziemy, będą zupełnie inne warunki myślę, że to było dosyć fajne wspólnie się spotkać i wspólnie nagrać odcinek E, na żywo, dla nas, dla nas na, na żywo e, chcę jeszcze powiedzieć, że miałem przygotowany pewien konkurs chodziło mi o grę do konkursu Tomku e, chodziło mi o grę do konkursu, pamiętasz? ty weź tą całą kurwa końcówkę pamiętasz o co mi chodzi? no to z tym sto, no, sto, tak z tą, tak, ale, ale tak jak, jak ona się to nazywa? Egipt. nie wiem Dobra, więc konkurs jest to. co było, Egipt. Dobra, jest grubo. No, poczekaj, b, b, b, b. dobra, e, słuchajcie. E, jest pewien konkurs. Do wygrania jest gra na Nintendo Switcha. E, gra nazywa się dokładnie. Czekajcie, sprawdzę, bo, bo jestem nieprzygotowany. Gra nazywa się Sphinx and the Cursed Mummy. E, Tomek mówi, że grałeś w ten tytuł kiedyś? E, Mówię, że grałeś. E, tak, grałem, ale ale, ale, e, słuchajcie, ale nie pamiętam. To jest, to jest tytuł, który on chyba tam został wcześniej zremasterowany. E, teraz w sumie został zremasterowany e, i wyszedł sobie przy, e, na Switcha. I słuchajcie, mamy do oddania kod na Switcha. Może, może ktoś będzie zainteresowany e, tym tytułem. E, co trzeba zrobić? E, konkursik. Napisać, i... że mam Switcha na grupie. <śla> <śla> Autentycznie. Jestem bardzo ciekawy, kto pierwszy napisze, że mam Switcha na grupie. Słuchajcie, to, więc tak, ja przede wszystkim e, chcia, chciałem zrobić ten, ten konkurs tak dosyć ciekawie, w związku z tym, jeżeli e, chcecie być posiadaczami tego kodu na tą grę, gra wyszła 4 lutego, więc w sumie, w sumie nie, nie tak dawno, to słuchajcie, musicie polubić e, naszą stronę facebookową, dołączyć do naszej grupy i udostępnić link do tego konkursu ja, ja, ten, konkurs, ja ten konkurs wrzucę po, po odcinku e, słuchajcie i jedyną rzeczą, którą sobie wcześniej wymyśliłem co to ma być to pod tym, pod tym odcinkiem e, e, możecie tak jak w sumie powiedział Rafał, jeżeli jesteście użytkownikami switcha to napiszcie, że mam switcha i, i wystarczy alternatywnie możecie emotkę kupy wkleić też zaakceptuję <laughs> znaczy powiem wam, że switch nie jest taki zły jak patrzyłem bo Tomka e, tak czy siak gierka jest do wyjęcia e, więcej będzie na facebooku e, tak czy siak e, tak, kończymy już Ja już mi, się, już mi się kleją słowa już jestem sobie zmęczony e, więc e, słuchajcie 129 odcinek taki troszeczkę live e, dobiega końca e, ze mną standardowo był Rafał Radomyski siema, hej był z nami Tomasz Zawadzki. Kończcie flaszkę i do domu. Zostajemy na noc. I byłem ja, czyli Christian Kender, a my standardowo słyszymy się za dwa tygodnie, więc dziękuję drodzy słuchacze, do usłyszenia, trzymajcie się, cześć.